w 32 odcinku podcastu Złoty Tron, witam się z Wami Zygi, Vincent i Szwagier. Zapraszam. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku jak zwykle zaczniemy sobie od warsztatów, a później wymyślimy co dalej. Więc zaczniemy od... od kogo? Alfabetycznie zaczniemy? Od szwagra w sumie chyba będzie alfabetycznie? Ja będę alfabetycznie. Jedziemy ksywkami czy imionami? Od szwagra powiedziałem, więc chyba akcyfikam. Mhm. Słuchajcie, prowadzimy sobie taką małą rewolucję bądź bohaterem w swoim podcastów Podcastowe podcastie. rewolucje. To znaczy, tak, żeby nie mnożyć bytów, a każdy z Was, kto odsłuchuje ten podcast, internet ma, bo inaczej by nie mógł odsłuchać. Jak chcecie zobaczyć modele, które pomalowałem w ostatnim okresie, to po prostu wejdźcie sobie na mojego bloga. Wszystko co pomaluję od praktycznie od 2017 roku to w momencie jak skończę malować dany model to dodaję sobie wpis na moim blogu i ten wpis jest pusty. A w momencie jak zrobię zdjęcia danych modeli, bo robię to grupowo, jak ileś tam skończę na raz to wtedy te zdjęcia wrzucam w odpowiednie posty. I na tym blogu manufakturumblogs.com znajdziecie wszystko to co było ostatnio pomalowane. Jest to skategoryzowane, są tagi w każdym poście, więc możecie sobie kliknąć danego taga, wyfiltrować na przykład wszystkie figurki z Lord of the Rings, albo wszystkie figurki Garex Rivers z Spire albo oddział taktyczny numer 5 z drugiej kompanii Ultramarinsów. Po prawej jest menu, jest to uporządkowane. Co prawda Warcrya jeszcze w tym menu nie ma, dopiero będę musiał dorobić, ale Warcrya znajdziecie na pierwszej i drugiej stronie yy, bloga. Jest po 15 postów na stronę. I zapraszam do zapoznawania się. Jeżeli jesteście ciekawi jak modele wyglądają, to do zapoznawania się ze zdjęciami na blogu www.lockiemanufatstorum.blogspot.com Jeśli chodzi o to, co było pomalowane od, od ostatniego, <coughs> przepraszam, podcastu. Zacznę od Ultramainsów, czyli mojej głównej armii. Skończyłem oddział Guard Weteranów. W momencie nagrywania ostatniego podcastu było ich 8, teraz już jest 10. Wszyscy mają zmagnesowane rączki. Nie ma dwóch takich samych, mimo że nóżki się tam powtarzają, bo jest pięć albo sześć, nie, chyba pięć unikalnych nóżek w pudełku jednym. No ale dysponowałem czterema pudełkami, bo kiedyś chłopaki mi na wieczór na kawalerski nakupowali. Na grubości było. Tak i muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o stare modele Marinesów, starą linię Marinesów, to prawdopodobnie to jest mój ulubiony kit, mm. bo... Y Raz że, raz, że oni są tacy bardziej zdobni niż taktykale, ale nie są przesadnie zdobni. A dwa, że no są elementy typowo takie rzymskie, legionowe. Mhm. Tak? Dużo tam tego jest. No. Także, także zapraszam do obejrzenia fotek oczywiście. Yy, oddział, oddział wydaje mi się wyszedł fajny. Poza tym yy, pomalowałem czwartego Tech Marina. Mhm. Tego co wspominałem na poprzednim odcinku. Ma conversion Beamer na plecaku. I Stormbolter w rączkach, co podnosi mój stan osobowy tych marinów do czterech. I wydaje mi się, że jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa w tym temacie, bo mam pomysł na co najmniej jeszcze jednego. Tych A, ja, może nie pamiętam, czy już się pytałem, od, od, Odpowiedz, dlaczego potrzebujesz szturu tych marinów? Z powodów czysto kolekcjonerskich. Podobnie jak 90% rzeczy w mojej armii Ultrasu. To znaczy czasami się przejmuję Szwa, tym, jak, jak to szalony stole, naukowiec ale... z filmu. Bo mogłem. Tak, stary dosłownie, bo miałem bicy. I te bicy jakoś chcę zużyć. Nie po prostu wiesz, pytam się, czy miałeś po prostu jakiś pomysł nie? na to, żeby. Bo... Na przykład, nie wiem, chcesz to kupić, zrobić zrobić Thunderfire Kanony, które są super w grze w ogóle i do tego są potrzebni chyba tych Tak, żeby obsługiwać. Znaczy nie wykluczam, że Thunderfire Kanon kiedyś też, bo tam jest jeszcze inny skalb tych marina. Przy ale Thunderfire Kanonie. Chyba Takiego teraz są, oni są. Nie są w plastiku, są w. w, w, w fine -cast, fine -cast, ta. tak. Albo, albo metal, jak dostanie ale ja nie kupuj metalu, bo wiem z doświadczenia, że. Jest Sk bardzo ciężki ten model i tak, tak, tak. tak yy, No tego pierwszego Techmarina, Marina, jakiego pomalowałem, tego Servo Harness też mam w fajkaście. Mm -hmm. To znaczy, czaj na kaście, tak naprawdę. <laughs> yy, dobrze, no to ty... Aha, jeszcze jednego Honor Guarda zrobiłem, ponieważ kiedyś jak kupiłem na aukcji Invictarus Reina, yy, to ten sprzedawca miał też Honor Guarda w bardzo taniej cenie, bo chyba nie wiem, 13 zł. Mm -hmm. I to był już taki sam, jak taka sama poza, którą już mam, pomalowano, mhm. więc go trochę pociąłem. No z oryginału to tam został hełm, który jest przekręcony w trochę inną stronę, nogi i płaszcz. Natomiast rączki, przód, tułowia, plecak, to wszystko jest inne, a no i broń, Bolter i Relic Blade, to oni chyba mają no taki topór ultramarinsowy. Mhm. Także jest przepozowany na tyle, żeby nie przypominał jakoś bardzo tego już istniejącego. Mm -hmm. I to jest tyle, jeśli chodzi o Ultramarinsów. W planach do pomalowania jest oddział Terminatorów, yy, gdzie no, 10-osobowy i gdzie <coughs> pięciu będzie z Assault on Black Ridge, mm -hmm. bo cały czas mam to pudło i zalega. A pozostałych pięciu to będą przekonwertowane Terminatory Dark Angeli yy, z Dark Vengeance. Te deflingowe takie? Tak. Mm -hmm. Po tajności kupiłem na Allegro tam. W paru miejscach trzeba albo skroić, albo zamazać yy, emblemat Dark Angeli. Coś tam po, podarabiam powiedzmy, rzymskiego i będzie cały oddział. O tyle fajne, że nie wszyscy będą mieli tą typową pozę terminatora, że idę trochę do przodu i mam dwie ręce. Mhm. Tylko jeden tam gdzieś w celu jest Są monopozy takie, nie? No. Tak, tak, tak to był to pierwsze ten boxy to z szóstej edycji jest tak dobrze pamiętam to był starter do szóstej i siódmej edycji Sz -sz -sz do szóstej i edycji. edycji gdzie to już były pierwsze takie modele które były te monopozami które co teraz wkurza wszystkich że mm -hmm. nie wiem, tylko na jeden, jeden sposób A czy wiesz pierwsze monopozy to były easy to assemble space marines te takie gdzie miałeś na całego marinie tylko tak, tak, tak. wtykałeś mu bolter bolteryplety tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak ale no, mówię o takich wiesz już na starterze eee, Słuchaj, jeśli chodzi o te symbole no jak, skoro mi się udało z całego Blood Angels'owego, Space Hulk'a, oddziału Space Hulk'a, zmazać wszystkie. Właśnie zapomniałem dodać, mam jednego Space Hulk'owego takiego, który yy, wyrywa podłogę. Kłóca na podłodze i wyrywa powerfistem kawałek podłogi. To Kapitan, też jakiś... jeden... Jezus, Kapitan wyrywasz podłogi. Nie, bo wszyscy mają swoje imiona, wiesz? I wszyscy mają swoją historię jakąś tam minimalną. Jak się nazywa ten, co podłogi kładzie? Ehm... Cykliniarz? Nie? Cyk... Nie no bla... Glazurnik, tak. Podłodookład. No w każdym razie to będzie jeden z tych dziesięciu, tak? czterech no. jest z Dark Vengeance i pięciu z Black Richa. No i Land Raider, którego kupiłem, o Jezus, 120 zł chyba kosztował, co jest przyzwoitą ceną jak na landkach, mhm. nawet używanego. A dodatkową wartość ma taką, że ma z Forge'a drzwiczki ultrasowe okay. a, po bokach nie. i chyba te przedni, przedni właz. Mhm. Więc, jak najbardziej w klimacie. Tam jest troszkę do poprawienia. Tam w jednym miejscu jest chyba źle sklejony trochę, ale do odratowania. Gorsze, no, gorsze modele ratowania. Tak na pewno nie jest tak źle sklejony jak ta, kiedyś, tał Devil Fish, którego kiedyś kupiłem, który był klejony budaprenem. Więc, na pewno, nie jest aż tak. A to wiesz, co kiedyś dreda miałem? Miałem dreda, który był klejony budaprenem i był bardzo źle pomalowany też. Hmm. Wrzuciłem go w płyn hamulcowy i, i Butaprę też się rozpuścił. Ja zrób... Praktycznie prawie stan wypraskowy. To są dokładnie to, są, to, są, to, są, to są ja zrobiłem ze swoim Fish'a. Nawet na moich blogu gdzieś tam jest jakiś post z 2013-14 roku. Ok, koniec gadania o ultrasach i przechodzimy do tematu, pod znakiem którego minął mi praktycznie cały miesiąc mm -hmm. od ostatniego podcastu, czyli Warcry. Warcry w takim sensie, że pomalowałem tą bandę, którą od chłopaków dostałem na poprzednim podcastie, czyli Splintered Fang. I tak sobie myślałem, jak to przetłumaczyć, bo splinter to jest drzazga, Splinter to jest taki roz... to roz... rozszczepiony, to jest rozczapierzony, rozszczepiony. Ale rozszczepiony, ząb nie może być rozszczepiony, Bo Fang to jest kieł, tak? tak. To jest pęknięty kieł, no, Powiedzmy, rozszczepiony kieł. Ja bym powiedział, o kieł. Ale wiesz, o co chodzi, Sary? To chodzi o to, że to jest jeden kieł węża, którego oni wyznają jako swojego boga, mm -hmm. ale ten kieł jest roz, rozdzielony na ileś ostrzy, na które mogą cię nadziać. Taka, taka schizma. No. Schizma. Koła. To jest tak, jak, nie wiem. <coughs> Hydra o wielu głowach, to powiedzmy nie, no kieł to, o wielu końcówkach. Bo tak. to Splinter nie odnosi się do tego, że to jest to właśnie nie jest złamane, tylko, tylko że oni się rozszczepili ta, się. Tak, tak ta, że oni się ta. rozeszli w różne strony i są różne mają. No dobrze, powiedzmy, rozczłonkowany kieł. Tą bandę zrobiłem i tutaj ostrzeżenie, jak będziecie sobie. Dlatego zdjęcie... się nie tłumaczy nazwy. <tą> jak będziecie zdjęcia oglądać, to proszę tylko, żebyście mieli co najmniej 16 lat. Tak, bo tam są rzeczy. Czy nawet 18 chyba. No powiedzmy, że troszkę pokonwertowałem te modele, że mimo tego, że modele z Warcry'a są bardzo rozebrane w stosunku do normalnych modeli GW, mhm. no to moje są jeszcze bardziej rozebrane. Ja jesteś zboczeńcem zbocze, i wiesz, I odcierajcie, to tzupy. Dupy też. No. E, Ale z nikogo się być jest tata, no więc. Kobieca forma no Czemu no, od razu się ograniczać? Ogranicza? Jest taki sucharek, że... <śmiech> Jak to było? Jasiu był niepoprawnym romantykiem. Niepoprawnym dlatego, że na pytanie co najbardziej lubisz w życiu robić odpowiadał Miętosiś cochy. No to powiedzmy, że w tym klimacie jest cała banda... Czemu pisz na internecie, że poruchałbyś? Bo poruchałbym. Proste. Banda splinterfang którą skończyłem. Dalej. No, Work Life wjechał. Mocno. Wjechał do tego stopnia, że kupiłem całe pudło, starter. Więc pomalowałem też wszystkie tereny z tego startera, no yy, użyłem do tego ultramarines Blue, który wiedziałem, że mi się nie przyda do ultramarinesu, mm -hmm. bo, bo nie, a do terenków nawet się przydał. Te budynki yy, od najstarszego, czyli pierwszego malowanego do najpóźniej malowanego stają się troszkę coraz jaśniejsze, mm -hmm. bo dolewałem coraz więcej kontrast medium, żeby <laughs> starczyło farki. ale powiedzmy, że to się klei. Jak postawisz obok siebie to nie ma takiej różnicy, żeby to... A jak ustalałeś pierwszy i ostatni budynek obok siebie? Też jest okej. Okay. Też jest okay. no to no, Wszystko było jeszcze i tak potem drybrushowane Fenrisian. To, to, ten Fenrisian więc... pewnie to złączył wszystko i ta różnica tak, będzie minimalna. Tak, tak. tak. są budynki, mogło im braknąć, Ej, <laughs> rozcieńczali. Jeden, jeden no może stać od północy i być mniej nasłoneczniony, a drugi od południa bardziej i wyblakł. I już tak? masz nawet, tak. to jest fabularny. A nawet, wiesz co, nawet sobie wszedłem na Google, żeby się upewnić, bo okej, okay, to Jak są... Jak szybko w, w linii Nie, nie, fan... to są, to są Mortal Realms, A. to są fantastyczne krainy, ale wpisałem Blue Rock i są kamienie, i nie tylko kamienie szlachetne, ale są kamienie występujące rzadko, ale występują w naturze, że mają takie niebieskawe zaprawienie. A, a, a, bo, nie wiem czy to a, był jakiś marmur. ametyst, ametyst jest jakimś minerałem, nie? Ametysty jest kamieniem szlachetnym i to, to jakby ktoś budował Szwager z tego bardziej mówi o zwykłym to, takim pospolitym no, kamieniu. Jak nie wiem, jak gra. Narzutowy na narzutowym tak. jakimś. No, no coś kokonu. takiego powiedzmy, tak? Znaczy bardziej taki warstwowy, do którego się musisz dokopać, powiedzmy, nie? Więc okej, okay, budyneczki do Orklaja są niebieskie. E, tutaj chciałem bardzo pochwalić farbkę Wildwood. Świetnie się... Wild Wild. Wild. Wildwood. Nie, to no jest Wildwood. Od palce Warhammer TV. Wildwood. Wildwood. Wildwood. Wildwood. Wildwood. Wildwood. Okay. No słuchajcie, możecie wierzyć Karolowi albo Duncanowi yy, Rhodesowi. Ja <laughs> Dan... wierzę Duncanowi, ale. <laughs> w każdym razie świetnie się maluje tym drewno. Bo mm. Robisz po prostu ten podkład kontrastowy, dajesz jedną dosyć grubą warstwę Wildwooda, mm -hmm. czekasz jak wyschnie, za Jest ja, do... super, naprawdę. A, a czym cz robisz podkład jeszcze raz? Ty, ten, ten cieplejszy. ten cieplejszy. Czyli. Bon, tak? Ten, ten bon. Bon, tak? tak. Znaczy musiałem trochę poprawić, bo jak malowałem, najpierw Zaczynałem od niebieskiego, tak? Hmm. Czyli jak malowałem A, niebieskie, czyli... no to siłą rzeczy wjechałem trochę na elementy drewniane, hmm. więc z buteleczki już pędzelkiem poprawiałem tam, gdzie wyjechałem, żeby wrócić do tego podkładu. E, ja, re, bon. swoje drewno, tak jak zrobiłem dokładnie tak, jak te, czyli nie swoje, klubowe, tak? Zbyłem A czym dry potem? E, no właśnie, chciałem powiedzieć, że dry ale chyba z powrotem. Podstawowym kolorem, czyli po prostu kubeczka już popychem tym kolorem Wraithbone. No okej, okay. no ja robię z Andridasem i też... Jest albo, okay. z, albo z Andridasem, jednym z tych dwóch. No w każdym razie drewno, drewno wychodzi spoko, mhm. a tam dużo tego drewna jest, bo są takie zasieki drewniane mm. w ta, tych ta, terenach i tak dużo. dalej. Mm. Także tak, tereny z zworka, skończone i praktycznie jest no, gotowe do grania. Super. potworków jeszcze nie robiłem, czyli te 3 Raptor i 3 furie które są w pudełku. No te 6. 6? Ich jest 6 sześć 12 sześć, w sumie, tak? Tak, 6 1, 6 2. No okej, no to, to w takim razie 12. No to tego jeszcze nie załowałem. Chyba że ci nie wysłał wszystkich, nie? nie no miałem zafoliowane A, w pudełko. A, wiem, to być to jest 6 jednego, 6 drugiego, tak. Możliwe. Za to się wezmę kiedyś, bo w pierwsze gry można po prostu, jak wylosuję Twisa, że mam potwory, to po prostu losuję następnego Dokładnie, bo one są niepotrzebne. Później w kampanii może się brać jeszcze jako najemników teraz. Tak, jako troll chyba, tak to się nazywa. Nie wiem, jak się nazywa. Thrall. A, Thrall, Thrall, tak. No tak, może się te się normalnie liczą do wartości punktowej Twojego tak. ale na razie nie mam takiego planu. Teraz nie wiem, gdzieś wyszły karty do nich, bo, a nie, są chyba w podstawce. W podstawce, tak, tak. Natomiast zacząłem też malować pierwszy warband z pudełka startowego, czyli Iron Golems. W momencie nagrywania podcastu jestem w połowie, no ale jak wejdziecie na bloga, to pewnie jeszcze tych fotek nie będzie, bo dopiero jak skończę cały warband, to fotki będę robił. Mhm. Tam oczywiście też konwersja jest, chociaż już tylko dwie panie, które tam są, konwertuję, panów już zostawiłem mhm. o splinterfangach, nie dyskryminowałem i panom też gacie trapywałem. panowie też z gołądu powlatają. Ale z czymś z przodu, tak? Jak zostawia się tak, No mają te stęgi. takie swoje te tam. No. Nie z Gminy Stafu takie, wiesz. No nie wiem, stary, no, skoro Wielkie pyty i dzisiaj, dzisiaj mi opisywał w McDonaldzie, jak, jak liniak tworzył sutki po prostu, więc może. może no mi na stęgi. balkonie jak byliśmy na fajce. A no, więc może, może pyty też jakoś zrobił. W, w, w, w, w, wiesz, znaczy je... wałeczek zrobił? Plan jest taki, domaluję golemów do końca. Yy, nie będę sprzedawał, tylko pomaluję też, bo już wczoraj właśnie zaopatrzyłem się w kilka kolejnych kontrastów, mm. pomaluję Untamed Beasts. nie bestie. I tam też są panie, które można przekonwertować. Yy, a potem, jeżeli mi starczy ochoty, motywacji i przede wszystkim czasu, to sobie sprawię Cypher Lords. Yy, no i tam już, tam jeżeli będę chciał konwertować na goliznę, tam no to już tam na już... Hubie obejrzycie te figurki. Tak, tak, bo tam już, tam już jest... One, one mają takie pozy, że trzeba będzie jeżeli wbić genitalia. Z prawda? Nie, nie trzeba będzie szwagier. Nie trzeba będzie. Możesz jej pomalować tak jak wyszły z pudełka. Nie. Dlaczego niszczysz moje marzenia? Coś jeszcze Ci udało zrobić? Eee, nie. To będzie wszystko. Także dużo. Po znaki plus y, Ultrasi Wincu? Co tam u ciebie? Yy, wincu, wincu zrobił wincu zrobił a, Wizyki, jednego no? Kolonial Marinsa, który tam stoi za tobą. Co mm. Wyjątkowo mi słabo wyszedł. Czemu dobrze? Wyszedł. Znaczy wiesz co, znaczy on nie jest, nie jest, nie jest skończony. Yy, na, na stół już go mogę wystawić, nie? Bez są problemu, trzy kolory szfagier, szfagier by szwagier już by nie narzekał jakoś bardzo. Jakieś szalekry mi się przydały. Yy, nie narzekałbym. No, natomiast y, to tyle, ale kupiłem sobie, zamówiłem sobie właściwie model, który mi się zawsze bardzo podobał i kupiłem go tylko i wyłącznie w celach modelarsko-malarskich. Y, podejrzewam, że mi przyjdzie poniedziałek, wtorek. Kupiłem sobie y, imperialnego czempiona, y, Dark Templar. Y, Emperor's Champion. Emperor's Champion. Taki, co idzie mm. i pokazuje, patrzcie jaki mam miecz. Tak, mam bardzo fajny miecz i coś mam na nim napisane. Imperator Rex, czy mm -hmm. coś takiego, mm -hmm. czyli Imperator Król. Redundant trochę, ale... <ścoughs> ale kinda cool. Więc kupiłem sobie, kupiłem sobie ten model yy, i chcę go pomalować nie w barwy Black Templarów, tylko chcę go pomalować w herezyjne barwy Iron Fistów, a dokładnie... Imperial Fistów. Tem Przepraszam, Imperial Fistów, yy, Templar Brethren, gdzie oni mieli głównie te zbroje czarne z elementami żółtego, więc w sumie jak, jak Black Templarzy, tylko że biały zastąpcie żółty i z grubsza macie ten kolor. Nawet mówiąc, model y, Czempiona y, z Herezji tak. jest mocno inspirowany oni, tym, oni zresztą wiesz co, Oni w y, Imperial Fischi mają taki zestaw takich dwóch ziomków. To, y, ko, taki komand, skład jakby mały. Jeden ma, jeden ma Buzdygan i y, y, Chorągiew, czyli z Ancientem takim a drugi jest właśnie taką herezyjną wersją tego modelu, który sobie kupiłem. Mhm. Jest w, pra w prawie takiej samej pozycji, jak sobie wpiszesz komand yy, yy, skład yy, tych yy, Fistów. I w ogóle yy, Plota głosi, że ten drugi model, czyli ten Champion z mieczem, zaczynał jako pierwszy model Sigismunda, ale stwierdzili, że yy, no jednak czegoś mu brakuje i, i wrzucili go jako generikowy HQ, który sobie można kupić, a Sigismunda zrobili od, od nowa Czy to jest ten co ma taką prawą rękę tak wyniesioną do góry delikatnie i takim w kroku jest? Tak. No, zajebista jest. Zajebista postać. Modern yy, znaczy. I to mam, no i chłopaki mi sprezentowali na, na urodziny yy, bandę do War The Unmade, odczynieni. Od zrobienia. Od Podoba mi się ta banda, jest chyba taka najbardziej grimdarkowa z tych wszystkich. Lekko bym powiedział, że slane szują. No bo twarze sobie ścinają i wnoszą im na kroczu. Na, na klamrach od pasa. Nie ma nie tak, tak. były postrzyżyny, tak jak chłopiec stawał się mężczyzną, to mu ścinali włosy. No to tutaj ścinają twarz. Wygotowują i przytłaczają do pasa. To jest, w ich czasach to jest pewnie jeden moment, kiedy zobaczysz sam siebie, nie? <grych> modele mi się podobają. Podobają mi się te maski, które mają Fajne W ogóle modele do Workaya są świetne, naprawdę. Ale dyjamy, oni nie mają masy chyba, stary. To są ich czaszki. Nie, nie, nie, nie bo nie? jest jeden model, że ma... Możesz go skleić tak, że ma... Pokażę ci, jak zresztą otworzysz pudełko. Że możesz go skleić tak, że on podnosi tą maskę i ma taką, wiesz, obdartą ze skóry gębę, okay. wiesz, bez powiek, z oczami takimi. On to nie i, wiesz, jest. Nie wiedziałem, później sobie zerknąć. Jak wiesz, jak w Hellraiserze, w w nie tak a, a, robi. Yy, pokażę wam. Yy, tylko, że to jest, wiesz co, to jest chyba po, jedna z, z opcji, bo niektóre figurki tam mają, na Ma, opcję tak. na broń, albo opcję na główkę, czy coś takiego, yy, na kilku tych. Więc yy, dzisiaj, jak skończymy podcast, to sobie wieczór yy, biorąc myśl. pod... Tak. Znaczy, złożę sobie jednego, wyczyszczę go, i zacznę jakieś test malowania na nim robić pewnie, pewnie wezmę jakiegoś takiego najbardziej generikowego żobka że jakbym go spartolił to nie będzie mi szkoda bardzo go zaraz w płyn hamulcowy wrzucić a zawsze jest bieda jak zaczynasz od, od jakiegoś takiego najbardziej wypasionego modelu i go spartolisz i od razu ci chęci odchodzą no więc to i jeszcze z warhammerowych rzeczy troszeczkę za sprawą Zigiego zakupiłem sobie Vermintide bo dzisiaj nie kupiłem w końcu, muszę, muszę kupić. Kupiłem to Vermin Vermintide, więc może byśmy byli w stanie sobie z Zigim na przykład, i jeżeli ktoś z Was ma na Discordzie tą gierkę, bo za 30 zł teraz była w weekend, tak. to może byśmy sobie byli w stanie pyknąć, zagrać trochę. Pograłem tym najemnikiem, tym... Yy, nie, nie, nie. On, on zaczyna... Znaczy domyślnie to jest ta... Halabarna tak unit coś? O to oni mają dwaj wiesz, miecze dwuręczne. No tak, tak, tak, tak, starego, Ze starego tego, ze starego fantazjum. on się nazywa. Nie, to nie jest Brytończyk, to jest imperialny z tego, z Imperium, spod tego, z Karla Franca. Mercenary. nie? Jedyna rzecz, która mi się nie podobała w tej grze, tak na samym początku, tam pierwsze misję sobie zagrałem, to to, że właśnie też nim zagrałem. I czasami nie dobiegałem do przeciwnika, bo przylatywały przeze mnie łuki i magia moich wiesz, ziomeczków. Towarzyszy. I tak po prostu... Oh, wiesz znowu co? zamachuję się. Ale jak przejdziesz, wiesz co, jak przejdziesz tą tom i sobie pograłem sobie trochę tym właśnie tym, tym kolesiem i później sobie wziąłem tą elfkę. Mm. No i strzelałem z łuku, zrobiłem jedną misję i udało mi się jakiś tam wargir zebrać wiesz inny łuk mm -hmm. z 39 strzał podskoczył mi na 99 i prędkość z jaką ta dziewczyna potrafi pruć to jest mm -hmm. po prostu wiesz jak bardzo jest tak dosłownie jest i wiesz i, i słuchaj warrior of chaos biegnie i wygląda jak jesz jak dobiega do mnie <śmiech> bo strzał się bo 40 leś strzałów wbitych w siebie nie i później zbierasz te, te, te strzały, chyba, bo chyba zbierasz się do Wiesz co, jak zabijasz, jak zabijasz takiego bardziej specjalnego wroga, na przykład yy, tego yy, Scavena z rattling gunem, to on zostawia taki Woreczo. worek i tam jest okay. nie jest napisane, więc w zależności od tego, jaką grasz Czym postacią, jesteś? to jest uniwersalna municja, którą zbierasz. No i od czasu do czasu gdzieś tam w środowisku są rzucone jakieś skrzynki tak, tak, tak, albo tak, tak. z jakimś lutem. To fajna gra, taka do, taka do wieczornego posiedzenia pana pitalania po prostu. Po... Klik, klik and slash, tak? Ja, ja, ja, sobie, wiesz co? Ja, ja, ja, ja sobie robiłem po prostu coś takiego, że codziennie wieczorem sobie siadałem po robocie, odpalałem sobie jedną misję, czasami ją grałem z botami, czasami ktoś mi się tam wbił jakiś random. Tak? O, tak. okay, Wiesz, bo. po prostu, że ja hostuję grę i ktoś mi się tam wbijał. Yy, zero interakcji po prostu dalamy, zero gadki, zero synchronizacji, po prostu kosimy skavewenów mm. i wojowników chaosu. To trochę taki gay bar taki. Nie znamy swoich imion, ale chodź do Kibla. Co ty masz dzisiaj ta, za tematykę w ogóle? Wszystkim chcesz też... Przepraszam bardzo. Dzisiaj? <laughs> No jest po prostu, Dzisiaj? słuchaj, Zygi, ZYGI w, w zależności od, od tego, jaki tam, jaką mapę wybieraliśmy, to 30 do, powiedzmy, 60 minut, jeżeli, jeżeli stwierdziłem, że chcesz sobie poeksplorować tam na przykład ruiny domów mm -hmm. i tam poszukać jakichś skarbów. To mi się podobało właśnie, że jest, jak zakończysz miejsce, dojdziesz do takiego ostatniego miejsca, to masz finish explore, nie? To wtedy, że było? Dobrze, dobrze nie, bycie? znaczy tam masz coś takiego, że jak, jak wykonasz jakby ostatni obiektyw na przykład w jednej misji musisz zakłócić y, rytuał. Nie, przepraszam, to Przepraszam, mój, mój bąd, za, może, Musisz na przykład zakłócić rytuał, że jest w takim. Musisz stać po prostu tak? ileś, ileś czasów. Y, nie, nie, nie, w takich katakumbach. Znaczy, Aha. w tej dżungli to, to też jest podobne coś. Ale tam po prostu stoją na takich filarach ci tacy grubi magowie Nurgla mhm. i musisz po prostu i stojąc w, te, w, tej, w, te, w tym ołtarzu, w którym oni, wokół którego oni się modlą, musisz po prostu tam stać z drużyną przez jakiś określoną ileś czasu, żeby im zakłócić ten rytuał, no i potem musisz uciekać do, tej, do tego warp gate'a, czy, czy jak mhm. to tam się nazywa, no i wtedy możesz sobie cofnąć się, tylko mhm. o ile ci się chce w ogóle zasuwać w tył mapy, nie? Mhm. Dzięki, co przyjemno. pomalowałeś? Co ja pomalowałem? O matko, już, czekaj, to jest moja listy, bo trochę tego było, a pamięć mam słabą. E, więc co ja pomalowałem? Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Zaczynając od e, najstarszych posłów, tak jak przeglądając się zdjęcia, no to e, tak jak zrobiłem, czy tak jak powiedziałem, tak zrobiłem. E, pomalowałem całą podstawkę Aeronautica Imperialis, z czego jestem bardzo zadowolony, że e, plus jeden model, bo dokupiłem omyłkowo troszeczkę jeden model do tego. Hmm. razem z podstawkami pomalowałem, podstawki pomalowałem wedle, wedle przepisu podcastu Gunhammer, Nam kolej się ten wyskoczył i pomalował te podstawki tak na czerwono czarno, na zielono, czerwono i metalicznie, bardzo mi się to spodobało stwierdziłem, że takie szare podstawki mi nie podobają się w ogóle, więc trochę czasu mi to zajęło, ale efekt jest naprawdę świetny więc cała aeronautika jest pomalowana, można grać, więc będziemy w najbliższym czasie sobie dubać bardzo fajne, bo są te modele, bo mówię naprawdę drag nie, nie, Wiem, że można było dużo więcej na nich zrobić, natomiast, wiesz, no, chciałem po prostu mieć to skończone i żeby nie były szare modele na, na stole. To jest najważniejsze dla mnie. Poza tym z takich drobniejszych rzeczy to zrobiłem. Zacząłem dwa projekty. Czy zacząłem? Zacząłem na nowo. Pierwsze to jest 5 megganów do moich orków. Które kiedyś, kiedyś kupiłem od Kromlecha i teraz zacząłem je sklejać i zacząłem je malować. Znaczy pomalowane one nawet były, ale były pomalowane tak dosyć eksperymentalnie, ponieważ je glazami robiłem im to, żeby wyglądały na badmunsów. No i to nie wyglądało za dobrze. Ten żółty był taki dosyć blady, więc wziąłem teraz po prostu... Wziąłem chyba, żebym ci nie skłamał, Ultuan Grey. Pokryłem powierzchnię, które chciałem na biało, a później wrzuciłem żółty kontrast. Ten Nazdrek Yellow chyba albo któryś. I do, dodało takiego fajnego, soczystego, po prostu rzuci, który pasuje teraz do gorkanota i pasuje do moich bedmówców, No bo tak jak wiecie, te trzy armie chcę skompletować. Pomalać wszystko, co żeby tam tematycznie pasowało no i kolorystycznie. Następnym krokiem będzie pomalowanie pięciu ekip do tego, czyli 25 małych grotów, też od Kromlecha, którzy w, w każdym... nie, przepraszam, trzech, piętnastu, tam jest trzech. Jeden trzyma taki, wiecie, taki drugo, z drugiej wojny światowej taki, taki, taki peryskop, na, na dwoje oczu, drugi trzyma działo, a trzeci chyba coś pokazuje. Amlicję. Tam albo... strzelaj. Tak, tam strzelaj. Coś takiego. Chyba po trzech jest, jeśli dobrze pamiętam. No więc 15 takich. Większość już jest pomalowana, więc teraz muszę troszeczkę ich tam pod podokańczać, powykańczać. I będą gotowi. Plus, to jeszcze zrobiłem z nimi, że te, te działka wkleiłem na podstawki, takie ter ter dreadnotowe, no bo chcę w armii ich rzucić no i e żeby to fajnie wyglądało. E z orków dalej zacząłem malować 40 grycinów tych starych, starych takich monopozów. wrzuciłem ich wszystkich w słoik. to dawał... dużo dosyć masz, nie? No teraz jak ich policzyłem, to jest 10 sprzedem. To się z... zgubiłem i 80 nie się. 80 grycinów będę miał... zasnąłem. I zasnąłem. Co, co robisz do zaśnięcia? Liczę swoje gryciny, nie? E, więc będę miał 80 grycinów i to 50 orków, czy coś takiego, więc prawie już. Boysów. boysów. Greciny doganiają. Orków yes, do po, po powoli. Korba. Ale muszę ich zacząć malować. Wiesz, co po, po, po tym pogrze w, tur, w, w turnieju, o którym zaraz powiem, ja zauważyłem, że Greciny naprawdę się świetnie spisują faktycznie jako Nie Wystawiasz ich po prostu przed oddziałem i zbierają cięgi. No bo inaczej ma oddział za niej ma covera, więc albo strzelasz w greczyny najpierw sobie, albo, albo strzelasz w worki. Natomiast jeśli chcesz miło wszystko strzelać w orki, to ja zawsze mogę wykorzystać kartę, że na 2 plus Grecin zbiera po prostu Wunda. Yeah. Wszystkie sejwy, wundy robisz na orka, ale no. Wunda zbiera Gretchen, więc. Czyli takie lookout, sir, stare. Dokładnie tylko, że wiesz, oddział na oddział idzie, a nie jednostka na jednostkę. Nie? No. E, więc to jest super naprawdę. Mm. Podczas, pod, nie podcastu, podczas streama któregoś, jeden z y, widzów zapytał się, jak pomalować białego Tau wiorla Czyli oni są tacy biali, ci co teraz są na pudełkach y, Tau. Na pewno jest na Warhammer TV jakiś. Na pewno, to, ale, to... ale chciał jakoś inaczej to chyba zrobić. <coughs> nie wiem, jakie był tak, w, w każdym razie akurat nie mam jednego tała więc tak na szybko mi na, na, na streamie go pomalowałem na biało, mm. po prostu od, od czarnego podkładu, po prostu go wyciągnąłem go do białego, pomalowałem, porobiłem jakieś tam burjingi, po, po, po streamie jeszcze go tam wykończyłem, spodstawkowałem, no i mam taki po prostu jednego tała, który sobie stoi razem ze wszystkimi figurkami, które... Zresztą no, szwagier widziałeś, nie? Że stoi sobie taka taka malutka mini gablotka, mm. w której stoją wszystkie figurki, które takie... One-shoty. One-shoty, takie. Siostrzyczka tam, od się tam nie. stoi... Nie, jedynym one-shotem, kto tam nie jest, to są banda do underworldsa. Ci z tą gaści. No, Stary, to są trzy modele, można to traktować jako Tak, no można sobie tak. nie? No i co na, taka naj, największe osiągnięcie tego ostatniego okresu to jest to, że pomalowałem w trochę oszukiwane 4 dni, ale już w 4 popołudnia, w 4 popołudnia pomalowałem i złożyłem teren, cały stół do Kiltima. Dlaczego oszukiwany? Bo trzy budynki z tego miałem już złożone i przygnięte w bazy, ale nieskończone i leżały w szafce i właściwie do momentu aż zapomniałem o nich że je mam. Ostatnio tym porządek, mówię, wyciągnę je, coś z nimi zrobię. No i trochę skrzynek, które kiedyś kupiłem od, od, od znajomka z Łodzi, po prostu były już tam posklejane, ale też właściwie je pomontowałem, żeby takie barykady porobić fajne, żeby do Kilty i do innych systemów były, jako przeszkadzajki po prostu. I zrobiłem je wszystkie tak, że one są symetryczne, że każda rzecz ma swoją, swoje lustrzane odbicie. Że można było, bo w Kiltimie arena jest tak, że masz mapę i musisz tak samo pokładać przeszkadzajki. Mm. Dokładnie, to musi być jedno do innego. Tak jak kompetytywna mapa do kantesta jakaś, z się zdarza. <grym> Więc to wszystko pomalowałem w po popołudnia. To jest tam. Nie jest nie, nie tam jakieś wymyślne techniki, to jest po prostu wszystko właściwie aerografem robione gąbeczki, włosze i wczoraj na streamie dwugodzinnym brudzingi z AK powlewane we wszystkie szczelinki. Jedyna rzecz, którą zauważyłem, że dobrze było, żebym zrobił, to burdzin, który użyłem na wszystkich przeszkadzajkach, żebym użył też trochę na budynkach. Żeby ja to skleić bardziej. Żeby to wizualnie, bo to wizualnie spoko wygląda, ale jeszcze, żeby to dopiąć, bo chciałbym to po prostu, wiesz, zrobić na zasadzie: pakuję to wszystko w pudełko, matę kładę tą taką tekturową na spód, układam hmm. te wszystkie tereny i mam jedno pudełko, na którym zawsze będę grał, to jest mój teren do, do, do ja Kiltima, i ewentualnie mam drugie pudełko, w którym mam jakieś różne dodatkowe przeszkadzajki. Jedną rzecz, którą muszę tam zrobić, to jeszcze by się przydało e, parę kładek, nie? Szwagier. Jakieś kładki by się przydały, żeby przechodzić z pięty na no, piętro, no, bo regulacje. tak to jest normalne tereny czterdziestkowe i tak, pff, tak se jest, nie? Ale. Trze trzeba skakać. Trzeba skakać. No i więc to są wszystkie rzeczy, które zrobiłem. na no, opartego, może wziąć te drewniane z góry kraja. I są są. A, te drewniane z gór kraja. Ale ja ich nie mam, więc. A ty nie, masz. nie mam ich. E, myśle, myślałem, żeby coś bardziej czterdziestkowego zrobić. Mógłbym wziąć te, które mam z tego, tego jak się nazywa e, Tile Wars. War Tiles, te, które kiedyś graliśmy. Te, co w Armageddon graliśmy i ja je zawsze wrzucałem. Tak, tak? ale one wizualnie nie, nie, nie pasują mi, one są za płaskie, no nie są, nie są GW po prostu, tak, i to nie pasuje troszeczkę wizualnie mi. A niestety tutaj wizualny aspekt jest no dla mnie bardzo ważny. nie masz jakichś tych terenów mechanikum? No właśnie już nie. Tam były te kładki takie. Już nie, nie. mam, bo, bo złożyłem tą paczkę. Natomiast wiesz, to ni niestety na nie przeszkodzie, żeby gdzieś iść kupić i te, wykorzystać same te kładki, nie? Albo po prostu... Y Mam tutaj takiego ziomka, który ma drukarkę i po prostu powiedziałem, hej, wydrukuj mi coś takiego. Nie? Gdzieś tam znaleźć na Thingiverse i wydrukuj mi z 10 takich, 5 takich, coś tam i podru podrukuję. No nie chciałbym kraść, więc, więc muszę tak zrobić. No Także to tylko tyle, pomalowałem i porobiłem. To już na koniec warsztatu myślę, że to jest dobry moment, żeby dodać, że nasz kolega, który no, mieliśmy przyjemność gościć kiedyś tutaj na podcaście, Grzesiek Pilarski z Iron mm. Keep Studio. Mm -hmm, mm -hmm. Właśnie dzisiaj rano, w dniu nagrywania tego podcastu, czyli 30 listopada, skończył z tego, co mówił o czwartej nad ranem Imperial Knight'a Forge'owego, którego maluje na konkurs Husar, który dzisiaj się zaczyna. No i chcieliśmy powiedzieć, że ja nie mam zastrzeżeń, bo bardzo mi się podoba ten model. Widać, że ma ślady zużycia, ale nie jest ujebany podróżą po polnej drodze po wiosennej ulewie. Nie, eee, nie, no jest, jest po prostu super. Zigi tutaj miał jakieś przyczepki. Nie że się muszę tego przypieczyć. Eee, kępki trawy są jednakowe. Wiecie, tak, tak, tak, tak, taka, taka przypierduka, bo wiesz, wiecie, nie mam się do czego innego przypieprzyć, bo model jest rewelacyjny i po prostu nie wiem, no, czapki z głów, jak to się mówi. Szapuba. Eee, szapu tak. Eee, jedyne, co mi tam troszeczkę przeszkadza, że model jest taki, wiesz, o co chodzi? Model jest od, odjewany perfekcyjnie, a podstawek jest bardzo prosty. Aż za prosto. Dzięki troszeczkę. czemu nie przyśmiewa modelu tak, mojego? Tak, tak, tak, ale te kępki trawy trochę jest moim zdaniem ich za dużo, po prostu, bo to jest taka pustynia i tam ich. Rozmawialiśmy dzisiaj zresztą odnośnie Twoich Space Marinów, że kępki trawy na Twojej. na Agrara, na RF by nie pasowały za bardzo, bo na takiej. Sumie... Jeżeli Ziemia jest popękana, to średnio ma wodę, żeby coś na niej rosło. Nie? No tak, tutaj się zgadzam z tym, tak. Natomiast wizualnie by to trochę lepiej wyglądało, nielogicznie. Natomiast tutaj moim zdaniem grzesz troszeczkę za dużo tych trawek w życiu, ale to jest, to jest jakbyś miał się naprawdę. Jakby, to, wiesz, to jest takie przypierdzielenie się. Panie, po ile to? A 1500. dużo tych kępek, 1300. Wiesz, bo muszę się do czegoś przyczepić, żeby zbić cenę, nie? Więc, Ale o, za, poza tym nie, nie, nie. Rewelacja no i w, pierwsza praca. Pewnie w momencie, jak podcast wyjdzie, to będzie już po wynikach Husara. Natomiast nie jesteśmy jasnowidzami i w momencie nagrywania tych wyników nie znamy. Mamy tylko nadzieję, że to będzie pierwsze miejsce w swojej kategorii. Trzymamy mocno kciuki za grę. Co, naj, co najmniej a, w, w Powodzenia. Powodzenia. Powodzenia. Moi drodzy, przejdziemy teraz do nowości wydawniczych do nowości, które zapowiedzi różnego rodzaju, które mamy z Warhammer Community w ostatnim czasie się pojawiły. Zaczniemy właściwie chyba tak trochę chronologicznie to będzie, Szwagier? Nie do końca, bardziej tematami. Bardziej tematami, ale widzę, że 21 października Saki Awakening rzecz, która kampania, do której wyszła już pierwsza książka, której nazwy nie pamiętam, ale wiem, że tam są eldarzy. Pierwsza książka to była Phoenix Rising. Phoenix Rising. a teraz tak. będzie Blood and Fury, tak? Znaczy, Fate and Fury to już było tak. też. Blood a, of Ball będzie. To teraz widzisz, że już nie jesteśmy na etapie trzeciej. No, Fate and Fury, słuchajcie, z racji tego, że tak, Vincek w ósmą edycji nie gra, ja ostatni raz grałem w zeszłym roku, nie no, może raz w tym roku. Ziggy, no, byłeś na turnieju, ale nie hmm. wiem, na ile śledzisz. Metę tak ogóle nic. No właśnie, więc możemy Wam tak ogólnie powiedzieć, że Fate and Fury są zasady dla Iron Warriorów, Imperial's Children, World Eaters, World Bearers, przede wszystkim nawet na okładce jest World Bearer, mm -hmm. Alpha Legion, Night Lords i Black Templars. Nightlordowe nawet przejrzałem tak, ale tam są głównie stratagemy i takie inne rzeczy, no, i jakieś artefakty Warcraft, nowe, jakich, no, no no no. Taki typowy suplement powiedzmy z dodatkowymi zasadami dla kilku frakcji, z czego większość to Chaosowi Marinsi, a troszkę też Black Templarze, natomiast Przechodząc do Blood of Ball, no to będą Blood Angela. Blood Angele kontra tyranidzi, tak jakby tego niedawno nie było. No, Blood of Ball. No, Runda był. druga stary. Runda. Tak. No, mamy Prime Fistona. Prime Fistona jest oparty na arcie z. Tak, Gibsona. tak z lat 90. chyba. Z tak, kodeksu tak, tak. Angels of W drugiej edycji chyba. Drugi... Albo trzeciej, coś takiego. Jakoś tak, no. eee, bliżej trzeciej strzała. I można ma dwie alternatywne prawe rączki. Jedna trzyma plazma pistol, a druga obciera usta z krwi w tej jego rękawicy, tak jak na arcie. I to broń Boże nie z krwi, którą gdzieś mu ktoś wy, wycisnął z y, warg, tylko znaczy, wiesz, to, z, z takimi pozami jest ten problem, że wiadomo, co, co artysta miał na myśli, jak obejrzysz art, to wiesz, o co chodzi, że albo właśnie ociera wargi z krwi, albo jest w takim, wiesz w kontemplacji czy coś w tym stylu, no ale robią zdjęcia w taki sposób, że wygląda jakby sobie dubowność. No, ale to e... chodzi o kąt po prostu, z jakiego robisz fot, bo nie, nie możesz, wiesz, figurkę oglądasz zawsze. Jasne, jest, taki nie... świetny, jest taki świetny odcinek Zeinfelda, Chronik Zeinfelda, w którym poznaje Laskę i jedzie samochodem któregoś razu, no i Stoi na lewym pasie i się drapie tak po nosie po lewej stronie, lewą ręką po lewej, po lewej stronie zewnętrznej nosa i tak się drapie, tak się, się drapie. I nagle podjeżdża samochód od prawej strony jest ta laska i wygląda jakby sobie palce tak głęboko układ do, do, do czwartego stawu. I, tak i to jest dokładnie to, o czym mówi, że zgiórka wygląda zarąbiście, ale z pewnego kąta będzie wyglądała dybinnie. W palcach nie masz czterech stawów. Kłopot. Taki motyw tutaj w, no w, plotę, w pletę w plotę, że czytam drugą książkę oblężenia terry. I tam jest taki motyw, że w pewnym momencie na fortyfikację Imperium, na Pałac Imperialny zaczyna padać deszcz krwi, mhm. ponieważ um, siła Imperatora maleje i jakby nie ma już siły, żeby całkowicie odpędzać siły demoniczne siły Warpu. No i jak ten deszcz krwi zaczyna padać, to Chapter Master Raldoron z Blood Angelii. z jednej strony czuje nienawiść do zdrajców i chce już się z nimi bić, a z drugiej no dziwne takie ciepłe uczucie zasmakowania. Jest, jest tylko jedna piosenka, która wtedy może lecieć. Slayer. no um... Ja zacząłem czytać pierwszą. W końcu się zebrałem. Pierwsza ale... trochę muli, bo to jest John French i John French ma taką zasadę, nie wiem czy Arimana czytałeś trylogię. Ja nie przeglądałem trzeciej książki. Nie, John nie. French ma zasadę Przydałoby się teraz trochę akcji i fabuły, więc na wszelki w badek zrobi 15 stronicowy opis uczuć bohatera. Wiesz co, ja też zacząłem Solar War czytać i właśnie Johna French, bo też Johna Tak, no to jest pierwsza książka. Powiem tak, jak już nabrałem nawyku, że jak widzę, że jest na przykład bohater ma wizję albo bohater to ma przeczucie to przewijam, przewijam, przewijam, o, akcja, dobra. Wiesz, w, te, w takim ujęciu jest fajne, bo tam się dzieje, macie oblężenie Układu Słonecznego, no. jak tam od strony Plutona jest jedna brama no. warpu i przy Uranie jest druga brama warpu i siły Iron Warriorów wjeżdżają tutaj tutaj, no. różne tam podstępy, strategie, taktyki tam, jak zajmują bazy orbitalne, to Imperium wysadzaje w powietrze. I tak dalej, i tak dalej. Pod tym względem jest fajne. No i dochodzę do orbity Terry, tak? Druga książka to już jest yy, na, na Terrze się dzieje. I już zaczynają się lądowania... Na a, czym? Terrze? Nad... Na Terrze. Na Terrze. Nie na Terrze. Terra? Terze Na Terze Za Maury z Za trzy albo 8 Nie, na Terze powinno się mówić. No opłatę jej przynajmniej. Wiesz co, ja ogólnie szwagier nie lubię takich... Na planecie Terra. Ja nie lubię tych takich... Znaczy... Ja rozumiem, że są, są ludzie, którzy, którzy z kolei bardzo lubią te motywy, ja nie lubię tych takich szamańskich yy, motywów z tym, z Vision Questem jakimś, czy coś takiego, very było tego groma, tak, tak, no i właśnie, bo so, raz, że był ten motyw ale... szamański. Stary, czego a się tu trzeba cieszyć, że Johnowi no. Frenchowi dali pierwszą książkę i już drugiej nie napisze w tym cyklu. <laughs> Już, już mamy ludzi. Teraz Wiesz, tą, nie, bo to jest nie, nie, książek... każdy, każdy autor wyznaczy jedno. Wiesz co? Na pewno Abnet będzie miał końcową. Tak, to wiem, Bo tak. mu obiecali, że jak zaczął herezję, to skończy herezję. Na pewno Demski Bowden jeszcze będzie. Teraz, będzie się miał tam, na teraz się tam jest Guy Haley, który bardzo fajnie pisze. Jedna rzecz, tylko Tak to tak jeszcze się wtrąca. Odporno dan Abneta który zaczął, czy znaczy zaczął herezję Horusa i skończy cały ten cyk. Wydają teraz na dwudziestolecie Black Library, wydają kostki jakieś specjalne, które tak sobie przy okazji zamówiłem sobie u Kuspina bo są bardzo ładne. Dan abnet w ogóle wydał pierwszą książkę w Black Library. First and Only. To była w ogóle pierwsza książka Black Library, czyli w ogóle Dan Abnett zaczął Black Library. Mm. Więc teraz jakikolwiek nie będzie setting, to będzie go kończył. pewnie mm. <laughs> Dan Abnett będzie zamykał. Nie wiem czy nie te... Za wysługę lat. War, War of the Beast też albo zaczną, albo kończył nie, to Musiałbym... nie, nie Czy tam, wiesz co, so, War of the Beast ten tylko pierwszą. No tam się dużo dzieje. W hmm. pewnym momencie chapter imperialistów przesaje istnieć. Tak, tak. I, I muszą, go, go muszą go tak dokoptowywać z jakichś tam no, mm. innych tych. I wulkan tam się pojawia i dosyć dużo bije. Tak, tak, tak. Ostatnie podrygi Trzydziestki. Tak, no. tak, tak. Już wchodzimy w, w to 40 milenium, które znamy, nie? Także tak, Mephiston no, mi się podoba. Nie jest to mój ulubiony charakter z primarisów, jakie wyszły do tej pory, ale jest to w porządku model. A ja model, ci powiem, no, że to jest mój ulubiony, wiesz dlaczego? Bo wygląda jak stary model i praktycznie nie widać, że ma zbroję tą chujową z primarisową. Trochę tak, no poza to znaczy, całkiem to się nie rzuca. Dlaczego no. tak że wygląda jak stary model? No bo, bo nie wygląda jest, jak stary jest model. Stary. On ma prawie wszystko ze starego modelu. To tak, jest stary ale... model w wersji odświeżonej po no. prostu. Tak. Stary model stoi tak. Ale jeżeli ale chodzi, chodzi o, zbroje, o... A, lisa, chodzi o elementy no. wszystkie, tak? Okej, okay, okay, okay, no. A wiesz, a, ca a cały te primarisowy, ten taki generikowo-science-fictionowy mm -hmm. design tej jest, jest po prostu przykryty kietrza. W takie sensie tak jakby przepozowali i powiększyli trochę stary model. O to ci chodzi, No tak? trochę tak. No, tak. No, no, to, to... tak jak powinni całą linię odświeżyć, ale... <śmiech> Mi się chyba nadal bardziej podoba Corsa z tych primarisowych charakterów. No ja jestem, u u już tak nieuprzedzony, ale... Bardziej mi się tam podoba, no bo Blue Danger, Flash Terresie, mm. tam wszystko bliżej. Ja już tutaj ten model zamówiłem też, bo jest to model, który chcę sobie zrobić. No bo gram Flash na zasadzie nie ma. W zasadzie. Będzie dubał w nosie, czy będziesz strzelał? Wiesz co, nie wiem. Z jednej strony mi się podoba to, że sobie tutaj wyciera tam Takie fajne, klimatyczne to jest. Możesz zmagnesować. Natomiast i na półce, ale on nie będzie stał na półce, więc będę chciał raczej nim pograć. Chyba, nie wiem, zobaczę jeszcze. Zobaczę, co będę robił, bo jeżeli on będzie, będę chciał sprzedać Flash i Postawić go na półce takiego, takiego one-shota, no to wtedy zrobi mu. sobie usta. A jeżeli będzie miał bić do grania, no to, to też no, Tabakiem no. u nas sobie Miejmy tak. nadzieję, że to krew wyciera, nieco innego. Słone płyny. Tak, był na briefingu u Dantego. O jezus! Łe. Łe. O, Przez masterem trzeba. dalej, klejknąć. dalej, Co, dalej. Trzeba klęknąć. Dalej, ja wiem, bitą śmietanę z kolandwium. Dalej, co wyszło? Dobrze, to co jeszcze o tym bladów bal możemy powiedzieć? To będzie suplement dla Blood Angeli oraz dla Tyranidów. Tyranidy też dostaną swoje nowe I zasady. ma być, Box? Strataczemy. Była plota box. Możliwe, zobaczymy, czy będzie. Kojarzę. Była też plota, jeśli tak mówię, jeszcze tak dokleić do ploty, że w miarę jakoś tam potwierdzono, że Gazgul wychodzi nowy. Mm, że w, no, będzie, też to słyszałem. Będzie, będzie kampania. Większy będzie. będzie nie, nie, nie, nie, nie, nie do tego chciałem. No to, że większy to mam nadzieję. kurde że jest malutki. Ale y, będzie taki box, y, taka seria jak Wigilus, y, że dwie książki będą mm -hmm. w się w stylu i tam będą orki z, z tego, co mi wiadomo, ze Space Wolvesami Czyli taki Storm. Ka, storm mm -hmm. Był już ten box. Storm, Storm. Stąd coś. Był, był, Nie, był, był, był, tak. Pamiętam, że tam Stormclo. był nowy model. Stąd e, Krokodyl. Bossa. Bossa i Chrome Dragon, krom Dragon Gaze. Gaze do wilków, tak. Tak, tak. i kilka To i było tam. jakoś w szóstej albo siódmej edycji. Siódma Siódma edycja. 7, Jeden z tych ostatnich boxów. Mhm. Mhm. I będzie właśnie taki box. Moim zdaniem jest to, znowu, że tak powiem, potwierdzę, to jest fantastyczny sposób na wypluwanie nowych modeli, na tworzenie wielu starterów. Bo kiedyś było tak, że wychodził starter do edycji, no i teraz się dealiły. to jest jeden starter, który możesz kupić, a teraz jest ósma edycja. Mam ósma edycję i wychodzi tych boxów różnych, gdzie masz... Ty od siódmej już się zaczęło, tak naprawdę. Tak, Tak, były, były. No. tak ale po prostu mi się podoba ten trend, że po prostu nagle możesz sobie kupić no i chociażby takie rzeczy, wiesz, pudełka sobie możesz trzymać, nie? I w ogóle jakieś nowe figurki, których w życiu byś nie kupił. E, kupisz i może je pomalujesz, może coś sobie zrobisz tak, jak się detachment, cokolwiek. Ale będą, będą Battleforcey są już chyba nawet Batlefy, tak. które na święta można sobie kupić mm. i do tego też dojdziemy. Mm -hmm. No ale teraz przejdziemy do kolejnego tematu czterdziestkowego, to są sisterki. mówimy je trochę. Może tak, tak unit po unitie model po znaczy, modelu może. Ja zadam z tylko jedno pytanie. Pojedziemy tak, jak są artykuły, i jak będzie mm -hmm. dużo unitów, to po prostu ją... Szwagier, tak zadam jedno pytanie, biorąc pod uwagę, jak o, przerabiałeś swoje sprintery. Za dużo rzeźbienia by było z ciser bo, sary wszystkie Warcry'e mają o tyle ułatwiony start dla mnie, że już są mocno rozebrani. Mm -hmm. Tam nie trzeba dużo działać, tak? Jest, jest w pełnym Co mm -hmm. to, to dla Ciebie? No mógłbym, ale to by strasznie długo zeszło. W każdym razie, Battle Sister, Bulletin numer 19, Herubiny, czyli aniołki Grimdarkowe. Jest ich dużo w różnych tych zestawach. Jako dodatki do modeli. Jako dodatki, jako ozdoby. W sumie fajne, jakby ktoś robił albo jakąś Dioramkę, albo jakieś Blanchitsu, To mhm. na pewno coś takiego mu się przyda do tego. Fajnie, że jest ich dużo różnych wzorów. Ja też mam jednego, to był w pudełku Devastatorów Space Marinowych. Ładowniczy cherub. Tak, on melta bombę chyba niesie. A nie choć paczkę z amunicją, czy coś w tym chyba? No, dobra, dobra, dobra. To. Coś tam niesie. Będzie takie pudełko z tymi herubinami Nie, one są nie, one po prostu są jako elementy. W różnych, przy postaciach, różnych. Boksach tego, i tak dalej, nie. przy unitach. Także tak, no jest, to, jest to jeden z takich ikonicznych trochę elementów. W no ogóle. bo dawno, dawno na artach też zawsze. Nawet jak jest właśnie jakaś armia Marińców, która się zbiera do marszu, to na górze latają te, tak, tak, tak, te tak, robiny. Tak. Nie? I teraz tak, czołgi, sisterek, Już sobie tutaj przewijamy. Mamy tak. A, oczywiście to są wersje przerobione Rajnosa dla sisterek To jest tak. exorcyst, Egzorcy i imolator powinien być. I tak. chyba tak. Egzorcysta to są organy, które strzelają rakietami, a imolator to jest To rajno... Faktycznie one w organach mają te tak, silosy. Ale, ale to jest, to. Jest, I dwa cherubiny. To jest stary mod... to są oba stare modele, które były na bazie starego Rainosa y, kiedyś. Tego, tego, tego jeszcze, jeszcze chyba metalowego. Tak, mogę tak, się tak. mylić i teraz są po prostu odświeżone, więc... Są bardzo zdobne. Tak. Co no, jest a na miejscu. Rynos, no. z tego co pamiętam, rajnosy były normalne i były bicy metalowe, tak, tak, metalowe. Tak, tak, tak, no, tak, hmm. ten, więc mamy organ, który strzela rakietami i mamy taki relikwiarz, który naparza metaczami ognia. Czy ten witraż, który jest na tym, on jest przezroczysty, jest kolorowy plastik włożony, czy tu jest po prostu pomalowany? nie mam pojęcia, musiałbym zobaczyć wypraski. Musielibyśmy sobie odpalić gdzieś tam, jeżeli już jest udostępnione. 360, nie? Żeby było widać. Nie, nie, wypraskę. Albo wypraski. Tak. No. Czy to jest, wiesz... No w każdym razie też wygląda to tak, jak powinno dosyć serię wyglądać. Chyba na razie nie mamy niczego, co byśmy się tak naprawdę mogli doczepić. Jeśli chodzi nie, one wyglądają, one są świetnie tak. odświeżone, według mnie. Oczywiście je, je, wiesz, niektóre modele są lepsze, inne są gorsze, pewnie, ale odświeżone pewnie, są super. No. Wiecie, jak jest w topie na no, ogóle z histerkami? Ogromna wtopa. Że zrobili sobie Kickstartera bez Kickstartera? Nie, nie, nie, nie, nie o tym chcieli. Czekaj. Nie? czekaj nie, ja się... Z figurką Action Figure zrobili. Z, hmm. tym zro z tym zrobili w Toperze, że wyprodukowali za mało chyba po prostu. Tak? Nie, w topa jest taka, że na boksie z masz jedną tam jakąś babkę. E, charaktera, który Charaktera, tak. a jest zupełnie inna a w boksie. w boksie jest inny, tak. Jak? Można po prostu coś takiego. Ale pomylili się mimo wszystko troszkę na korzyść gracza w takim sensie, że na pudełku jest chyba stary model, a na przykład. Tak, tego już nie no? wiem, ale wiem, że pomyliśmy. Tak. Ja nie ogarniam tej jednego tego nie wiem, czy tak bardzo. Ale sam fakt, nie po prostu. No, cóż, cóż poradzić, tak? No jeśli chodzi o piechotę, to już żeśmy trochę omówili, te, te tak, standardowe dobrać, tak. sisterki są super zrobione. Serafinki też Rem są spoko. Tak, repenty są ok y Jeden model, który mi się nie podobał, to jest ta, nie wiem, czy to jest Canones czy coś takiego, że ma te takie Kanoniczka, wielkie, tak. ma wielkie te tablice, które wyglądają jakby Lizard lizardmenom z fantaziaka i sobie przytroczyła do tego. Rozumiem, jaki jest koncept tutaj zrobiony, po prostu no, no nie podoba mi się aż tyle ozdób na niej, mhm. ale reszta modeli jest fantastyczna. I nowy czarnok, a dobra. Jeszcze jedziemy dalej z Ej, tego, pa, traża, pa, jak sobie zbliżysz, to zobaczysz, że to nie jest przezroczyste, wiesz? Pomalowane. To jest pomalowane i kontrastuje. No dobrze, <coughs> czyli przypominając, co mamy w tym dużym boksie. W dużym boksie jest 10... Z, ...Battle Sisters, 5 Serafimek. Czyli Sisterek z Jump Packami. Dalej mamy 4 e, repentie z i Repentia pogniaczką. Superior. Już, by, już widzę, żebym ten Biczyk skracał, żeby... Nie łamał nie, się nie, Tak, nie wystawał tak daleko. Arkoflagelantów mamy trójkę i jeden, yy, jak to się nazywa? Penitent, Penitent, Penitent Engine. Engine. Mhm. Yy, Przypominamy się, że Angry Marines mieli swój odpowiednik tak, który się nazywał Belligerent Engine. Belligerent. A ponoć będzie też odmiana w nowszych sisterkach, w sensie w tych, mm. które w przyszłym roku wyjdą. Yy, Penitent Engine, ale odmiana strzelająca, a nie Close Combat. Tak, no, przydałoby się, bo to jest będzie odpowiedź wtedy na te wszystkie warsuty i tak dalej. Nie? Mm -hmm. I, no latacz, tak. I latacza powinni mieć. Powinni no zrobić i... im jakiś latacz. HQ będzie też kilka. Kanoniszka, która zajumała detale Wita Stwosza z katedry mariackiej i sobie przyczepiła do sutków. Czy to jest odpowiednie kapitana mniej więcej? Chyba tak. Się I takie wydaje. podstawowe HQ może. Tak, tak. Można powiedzieć. No i tak, jest tam kodeks, wersja limitowana w tym pudełku. Śliczne są te arty. Są A, bardzo, w... wiesz co, to jest, tak. to jest taki fajny mariaż tego nowego stylu Warhammerowego z tym starym. I, i nie, nie, ma, nie ma tej takiej kreskówkowości, mhm. jak, w, jak w początkowych artach ósmej edycji. Kosteczki, mierniki, karty taktyczne, kalkomanie. I w kalkomaniach bardzo fajny wybór, bo możemy, możecie sobie zrobić ym, te najbardziej znane zakony Ciserek. Mhm. Martyrd Lady, Ebon Chalice. Bloody Rose, Secret Rose, i Argent Shroud i Valorous Heart. Także nie jest powiedziane, że musicie koniecznie na czarno z czerwonymi trimami, tylko można też inne zakony sobie spokojnie malować z tego I Fajnie też może, można oczywiście hmm. tworzyć swoje własne. Tak? Scissors of Battle, Beyond the Box, co my tutaj mamy opisane. No tak, mamy zajawkę modeli, które pojawią się w przyszłym roku. Jeżeli nie załapaliście się na ten box, to sobie będziecie mogli pełne boksy kupić. I mamy na przykład oddział 10 piechociarek zwykłych yy, Zmienną multi Multipart. To nie są te monopolsy, tylko to są multiparty. Yy, I z tego co pamiętam, Kiriot już porównywał te nóżki i one... Yy, nóżki się powiedzmy troszkę powtarzają, bo na przykład ta w lewym dolnym rogu i ta druga od prawej na górze mają te same nóżki, ale płaszcz, płaszcz jest częścią korpusu. Mm -hmm. Pasuje tu i tu. Dzięki czemu jest zupełnie w inną stronę i to, to się odróżnia. Można tak? pomieszać trochę bardziej. Tak, tak, tak. Także, także wydaje mi się, że bardzo spoko. Fajna jest wariacja główek, bo jest, są w pełnym hełmie założonym, są z gołą głową, są w hełmie z podniesioną przy, łbicą, przy łbicą. Y, z przodu. Jedna gdzieś tutaj miała chyba taką wersję. Aha, ta z no framerem. jest bardzo dużo główek. Tak, ta z, z ma taki, y, maskę, maskę do oddychania. Jedna jest z gołą głową, ale ogonami. Ogoloną na mm. jeżyka, także bardzo, bardzo spoko. Szeroki wybór. Tak, w tak. Fajnie będzie można konwertować. Ja, ja bym sobie powiem szczerze, żebym z chęcią kupił boksa y, laseczek z był Kiltima, sobie z niej. Mm. prostu. Też nie wykluczam kiedyś. Mm. Zresztą dojdziemy do, do Kiltima jako osobnego działu. Mm. Nowi czempioni, co my tu mamy? Hospitaler, czyli szpitalniczka. I to jest na podstawce albo 50 albo 60 mm, bo tam jedna sisterka leży na ziemi chora. Z Bolterem położony. Kora ma zatrucie Tak. Tak, to duża. A, a ta ją leczy. A to było, że 50 to jest. Omawialiśmy o, o. chyba ten model, już z tego co pamiętam. Następny model tak, to jest taka, która zagrzewa do boju kazaniami. I pani sztandarowa, gdzie za sztandar służy Sisterka, mar, marmurowy pomnik sisterki. Sisterka, która trzyma sisterkę. Tak, no Kirio ro, rozpinał, że ten, ten sztyc, na którym jest mm. ten sztandar nazwijmy to, Musi być z mega wytrzymałego metalu jakiegoś, że to się nie obali. Nie? No i dziewczyna musi mieć kawał, wiesz, kręgosłupa. No znaczy, wiesz, też to... ma, ma power armor, nie? No. Który wspomaga. Wiecie, no, może zrobić to ze steroduru, no. Tak, tutaj mamy y, te, Terry Cruz y, w peruce. To nawet, Trochę no, żeby, tak, żeby no. pamiętać, żeby wstawić y, obrazek. Tak, zdecydowanie. Terry Cruz w peruce. Tak. Jest pewne podobieństwo. Wiecie, ja no, jestem, to, czy oni to robią specjalnie? Na tu jest Woody Harrelson w prawym dolnym rogu. No, dziewczyny, lubią swoje sterydy dla dalej. No, Umówi się, no. ja bym robił ten model, to bym go robił raczej w hełmie. No, Bo to jest kanoniczka, ale wieloczęściowa, tak? Czyli nie ta Monopol, która jest w pudełku armijnym. No i, I mamy... Ambony, zagłady. Tak, Junit Eruita, niejaka. To jest imienna postać, tak rozumiem? Tak. Tak, tak, kanoniczka superior zakonu naszej pani męczenniczki, e, która wygląda jak, jak się nazywa ta aktorka? Signer Weaver? Nie, grała The Ancient One w Doktorze Strange'u ja albo Anioła w, w Konstantynie. Zabij mnie, ale, mm. ale wiemy o kogo chodzi, wszyscy wiemy o kogo chodzi. Ja nie wiem o kogo chodzi, ale... Wiesz o kogo chodzi. Wiesz nie, o kogo nie, nie chodzi. Ona on ma taką specyficzną urodę bardzo. No jasna cholera. Tilda Swinton. To jest niejaka Tilda Swinton. No to ta siostra tutaj w tej takiej przykrótkiej peruce przypomina trochę Tilda Swinton. Bądź dowolnego giermka z dowolnego uniwersum średniowiecznego. Tak. Podoba mi się orzeł. Orzeł jest bardzo ładny, proporcjonalny, I Ładnie pomalowany. I Ładnie pomalowany w taki kamień. Eee, w... Marmurem by go można tak fajnie pyknąć, jakby te żyły, nie porobić, no, to ma, ma to klimat, tak, bo to jest, y, tam flafowo jest coś takiego, że ona zagrzała sisterki do bitwy, wygłaszając kazanie z tego ołtarza, który był wtedy, z Jambony, która była wtedy stacjonarna. Napierdalajcie ich ogniem, okej. Okay. Tak, no i było tak super, tak bardzo im się podobała ta bitwa, że stwierdziły, że przytroczą y, technologię antygrawitacyjną, silniki i heavy flamery do tego A, tak? tak, tak. Do ambony, tak. No <głos> Nie to, to będzie tylko jeździło. Cztery. To będzie jeździło w bitwie i będzie zagrzewało ich do bitwy i też samo strzelało ogniem. Będzie zagrzewało wrogów też. Podoba, Promedium. mi się. Ma to, ma to Promedium. niedorzeczny gotycki klimat Warhammer. Może to jest, tak. to, o, o, może ten pulpit jeździ za. Jak tylko próbujesz uciec, Wiesz, to. Tak. Wiad wiadomo, wiadomo czy, czy jest tak jak z tymi, bo kilka do Herezji Horusa, do Mechanikum jest takich, yy, że można się też abeyant, na wystawić? A nazywa, właśnie taki lewitujący, nie wiem, powiedzmy, że, że taka ambona, albo taki lewitujący, nie wiem. Command Center. No, I możesz, wiesz co, i możesz, możesz tą postać, która tam stoi, zdjąć Wiedziałeś? ją, wystawić na, na piechotę. I ciekawe mounted czy i mounted. Też tak będzie. on Tak, on foot tak. Foot Żona nie jestem pewien, jest czy to tak, jest, a w opisie tego nie widzę, ale podejrzewam, nie, że spokojnie to można fajne. by ją Słucham, przykleić na się podstawce. się druga wkleja łóżkami mm. i możesz spokojnie ją tak, no, no. jeśli w ogóle ma zasadę, to ją, wiesz. Nie no, bo wtedy mógłbyś tej postaci używać jako na przykład genericowej nie, to albo to nie wiem, jest... wie, sierżanta czy kogoś. Nie jako jej, jej, tylko... Tak, no, że żeby... wiesz. Dobrze, to sobie przejdziemy do Black Templarów. Tu mamy tylko jeden krótki artykuł do omówienia, ale jest on dosyć znaczący moim zdaniem, ponieważ jest to chapter focus Black Templars. Jest opisane, co kim oni są i co dostają w, w Psychic Awakening, Fate and Fury. I co ważne, zwróćcie uwagę, że na wszystkich tych fotkach, na wszystkich artach, Mówię, jakie tutaj listy. widzimy, nie ma ani jednego Primarisa. To są wszystko stare figurki Black Templarów, no, mamy... To, są old oni się nie pitalili. Wie, no. wiesz, oni nadal w kodeksie mają swoje, mają swój Crusader skład, który jest true choice'em, jeżeli masz charter tactics Black Templars. Mhm. I Crusader skład nie ma Primarisów, tylko ja ci... to są Tacticali i Scout. Ja ci zarzucę moją hipotezę. Oni nie mają składu, bo Primarisi praktycznie nie mają close kombatowych jednostek. Mają no, jedną, ale bardzo, jest słaba, nazywa się riverzy. A, a oni są bardzo sfokusowani na close combatie, więc albo im po prostu puszczą kiedyś jakiś taki y, templarów primarisowych, wiesz, z mieczami dwuręcznymi, czy coś w tym stylu. Wniosek dzieło? formalny, wypuszczą boksa z Black Templarami, czyli znaczy z primarisami, będą to Black Templarzy, którzy będą się bić w Close Combacie i to będą nowe też figurki do Close Combatu dla wszystkich innych armii. Tak? Ale tutaj tematycznie, żeby trzymało się klimatu Black Templarów. I dziwi mnie szczerze że nie zrobili tego w tym momencie, bo zauważyli, że wypuszczali e, suplement Ultramarinsów. No e, conversion pack dla primarisów, dla Ultramarinsów już jakiś czas jest, tam nie, wiem, dwa lata chyba. Mm -hmm. Ale tak, wypuścili White Scarów, wyszły bicy konwersyjne Primaris White. Tak. Salamandrów, bicy konwersyjne. Iron Handów, Guardów, bicy konwersyjne. Wiec. Do Black Templarów nadal masz stare pudełko konwersyjne, gdzie masz klapy do taktykali, masz drzwi do rajnosa, masz y, chainswordy z łańcuchem, masz boltery z łańcuchem, tak. power powerfisty, krzyże itd., itd. Więc to jest nadal aktualne, to jest plastiku, to sobie możesz łączyć z taktykalami, ze scoutami i sobie robić swoje krusy. Fun, fun fact ode mnie, dlaczego z łańcuchem? bo y, Horus zarządził między Legionami taką wymianę erasmusową, studencką i Sigismund dłużej siedział z y, World Eatersami. Tak, i tersami tak, to było w książkach. No I dobra, oni uh -huh. sobie przytraczali właśnie łańcuchami do zbroi, miecze i topory i broń białą, żeby jej po prostu nie gubić w trakcie walki. I on to później przeniósł na swój Legion, a że później jak zostały rozparcelowane legiony na chaptery i on został szefem Black Templarów, to jakby jego cały chapter podchwycił to. Wprowadził proces Tak. na, na łańcuch. Tak, zaimplementował ten proces. Także tak, no tak jako ciekawostka, nie? że jeżeli chcecie pograć z starymi marisami, to taką jakby enklawą nadal jeszcze w 2019 roku i pewnie w 2020 też są Black Templarzy. Aż mi się zaczęło wrócić trochę do moich Black Templarów, bo kiedyś zacząłem Crusader's War, Tak, miałeś kilku... Mam trzech strony. Marinesów i czterech Scoutów pomalowanych. Kilki z tego może zrobić Można. ewentualnie. Dobrze, przejdziemy sobie teraz do chaosu, Chaos Space Marines konkretnie. I Chaos Space Marines dostają nowy model czarownika z okazji Psychic Awakening. Mhm. Czarownik na stronie Warhammer Community pomalowany przykładowy barwy Black Legionu, ale... Matkę ma na, Alfa legionu. Wiesz co, bo jest na jednym, na jednym arcie, tam takim wiesz, yy, takim bitewnym. Yy, nie arcie, tylko na tej... Yy, no wiesz, takiej dioramce bitewnej, co nie mm. zawsze w White Dwarfa Na Jest fajnie zrobiony właśnie w barwie Alfa Legionu. I go tak pomalowali, że mu prawie na taki yy, blado seledynowo skórę mu zrobili. Że wygląda jakby był taki lekko wężowy. Reptylianin. Ja, tak, jakby był reptylianinem, coś takiego. Wiesz co, o tyle biedny jest ten model, że jak oglądałem wypraski, to tam chyba nie po prostu go składasz tak. Znaczy wiesz, I koniec. jest po prostu poprawny, nie, nie tak. ma nic, co by się przyczepić. Fajnie, tak, że tak. ma plecak odwołujący się do starego plecaka modeli, z tymi tak. pyskami demonicznymi i tak dalej. Absolutnie nic wyjątkowego w tym modelu nie ma, ale jest, jest okej. Okay. Wiesz co, ja bym dał, nie wiem, na przykład jedną opcję, że zamiast tej rączki, rączkę, nie wiem, na przykład z bulk pistolem albo inną My, my jako w, w, no. wytrawni konwers konwerserzy, modelarze, tak, z łatwością możemy mu tą rączkę przerobić. no szkoda, tak, że nie tak. jest to opcja jakby w pudełku, no. ale można mu wstawić, tak samo jak Lordowi Chaosu z Dark Vengers, który mm. też był monopozem. A był fajnym modelem, można było też różne prawe rączki, ja miał tak wystawioną tą rączkę, że idealnie w natkarsku tak, uciechnąłeś można i dawało mu się No i w dalszym ciągu trzymają tą estetykę, którą zaczęli na Dark Vengeance, jeżeli chodzi o, o modele house'owe. Tak, house dużo, dużo drobnych ozdób takich, takich no... Trimów, nie Vengeance. trimów, tak. I byłoby to spoko, gdyby szli w to, a nie szli w... Y z kamerą wśród zwierząt chaosu, kurde. Czyli te pajączki chaosu, krety chaosu, smoki znaczy, chaosu. Ja, ja już mówiłem to, powtórzę to jeszcze raz. Te modele by fajnie wyglądały, wszystkie krety chaosu, nosinnice chaosu, jakby robili Dark Mechanicum. No, to, to, to, to by bardzo, fajnie to wyglądało bardziej. przy Dark Mechanicum. Mhm. Czarna ja chaosu i tak dalej. W Black, no tym, jak się nazywa, Black, Black Fortress masz sporo modeli. Może w końcu wyjdzie jakiś box, który będzie to spinał wszystko razem. Będziesz mógł znaczy, wiesz co, ja bym, ja bym bardziej, I będzie to miało Jeżeli chodzi to. o park maszynowy chaosu, to ja bym bardziej widział... To, co mają lojaliści, tylko z Chaosu. Nie, nie, nie. Mhm. Znaczy, wiesz co? Na przykład, jakby zapożyczyli niektóre designy jakby z herezji lekko, mhm. że, że niby... Że, że oni że mają, mają stare egzemplarze, Tak, prawda? że mają mhm. to samo, co mają Space Marini, tylko w wersji old. Mhm. Tak. No, także myślę, no, ale, że to by było spoko. Okay. No, ale, Solidne 3 na 5, tak? Tak, no jest ok. Sorcery. A poza tym z Chaos Space Marines dostają pudełko Start Collecting, które to pudełko jest w sumie w rozsądnej cenie dostępne, bo chyba 200 z hakiem. W rozsądnej cenie jak? W życiu, w, życiu, w życiu prawdziwym czy w życiu GW? W życiu GW. W życiu GW. Bo To rozpatrywać. to pudełko Start Collecting Space Marines to jest połowa Shadowspire. Tak, i drugi Vanguard Space Marines to jest druga połówka. Tak, to jest druga połówka, więc można sobie, jeżeli kiedyś tam chcieliście się na przykład z kolegą podzielić, a nie macie przyjaciół i mieszkacie w piwnicy, no to teraz można sobie tą połówkę oddzielnie kupić. Tylko nadal, wiesz, fajnie, bo to, te boxy pewnie już się skończyły gdzieś tam, nie? Już po prostu ich nie ma i tylko drugi obiekt cię czeka, żeby je kupić. No, a na Allegro pewnie ludzie na sobie... polskim targowisku wiem, byli. że ja kupiłem i sprzedałem za tą samą cenę, za 150 zł kupiłem. Więc jeżeli ten boks jest więcej niż 150 zł, to nie ma, nie ma sensu go kupować. A ja na pewno jest więcej niż 150 zł. Jest, bo... jest, więcej, jest więcej. Chyba, no, tak. że się skończą zapasy. Mogą się wyczerpać. No w każdym razie. Więc jeżeli, po, inaczej, jeżeli chcecie na, kupić, to najpierw sprawdźcie polskie polskim i Allegro, bo one, te boksy chodziły po 150 zł. Ale jest. też widziałem przypadki, że na przykład sam oddział infiltratorów jest za 80. To, że był sam za 80, oddział. to nie znaczy, że ktoś go kupił za 80, nie? W archiwum Allegro, kupił. Aha. Tam też sprawdzam zawsze, żeby no jest... zobaczyć, czy nie przepadnie. Okay. Tak? No, debili nie brakuje, albo nie? komu ktoś to bardzo potrzebuje, tylko. Może ty... się śpieszył, tak. Tylko ty... W każdym razie, tyle jeśli chodzi o Chaos Space Marines. Blood Angels o Mephistonie już sobie powiedzieliśmy. No i tak, kategoria inne 40k. I tu mamy takie trzy artykuły, które sobie króciutko omówimy. Pierwszy z nich to są nowe modele z okazji świętowania chyba jakiejś rocznicy Black Library. Dwudziestolecie, no mówię Ci, dwudziestolecie. Tak. No i co zrobić na dwudziestolecie? Tutaj są A, te po Może jakieś legendarne postaci, które ludzie kupowali miliony egzemplarzy książek i znają i bardzo chcieliby je w formie modeli zobaczyć. I występują w 6 milionach książek tak, w całych są, seriach. Są ważnymi postaciami w Lepiej zróbmy jakieś dwie postaci nowe, których nikt nie zna i wychodzi nowa książka o nich. A. I z czego jedna wygląda po prostu jak babcia ubrana w cosplay, swojego pancerz syna. Y, Trump, wiesz to mi się bardziej kojarzy z Lundgrenem trochę. Nie, mi to wygląda jak babcia po prostu, jakby babcia Czyli, ma czas. wiesz co, dla mnie te no. modele one są poprawne. Bo sister bo of, ta, ta sisterka no, Silence no, no, no, no, no, jest Silence. aleja, tak, jest zawombista. Bardzo fajnie wygląda, bardzo fajny klimat, bardzo fajnie, bardzo fajna poza taka ichnia. Natomiast ten Valerian jest po prostu... Nic mi się w tym modelu nie, nie trzyma kupy po prostu. Ja wiem, że to ma być over the top, wiesz, custodes, ale... Ale nie, to jest zwykły custodes. Wiesz, o, on no, on nie? Wygląda jak, jakbyś kupił pudełko, jak się nazywa, oddział custodian, po prostu, tak? tak? I, się I to jest sierżant z, z tego pudełku. Zobacz, jest Prawie ta książka, dało. czekajcie, jest ta książka, The Legend's Shadow. I tam ten model wygląda, no, dużo... Na po po postać. Ta, znaczy, no, ta postać wygląda dużo lepiej po prostu, no to skalowanie tam. Ale słuchaj, to tak jak ja miałem z tą, jak Waleriną, jak ona się nazywała, tak, pani komisarka. Severina Reyn. Severina Reyn, że model mi się nie podobał, ale Arcie wyglądała naprawdę ok mm -hmm. nie? Może dlatego, że Arta rysował żywy człowiek, yy, cyfrowo, ale rysował, że każdą kreskę mm. musiał zrobić, a model, zwłaszcza model w zbroi, robisz tak, że bierzesz gotowe asety, sklejasz te I asety w tam. kupę. O, no i jest Jedyną rzecz, miejscu. którą musiał wyrzeźbić cyfrowo człowiek, tutaj to była głowa, twarz, włosy, tak? Mm. I stos No. Ja właśnie te, te, te kosteczki, które tutaj są, chciałem sobie zamówić. Nie wiem, czy mi w końcu zamówił, bo to ostatnie jest zabiegane. Chyba przejechałeś w Felix. Tak, są obok. nad napisem Horus Herezji. Nie, nie wiem, czy są wspomniane, są, jest obrazy, tylko bardzo mi się podobają te kosteczki po prostu. Pewnie kosztują jakieś 70 zł, ale. No, lubię kostki, więc. Dobrze, tak. druga rzecz, którą chcieliśmy no. z innych omówić, to jest Red Gobbo. Rozumiem, zacznę tak, przyznaję się do braku wiedzy. Nie wiem w ogóle, co to jest Red Gobbo we Flaffie. To jest jakiś grot, tak? Red Gobbo to jest grot. Też nie pamiętam dokładnie, skąd on się w ogóle wziął. W każdym razie że to jest grot, który prowadził. E, teraz nie wiem, czy to jest kanon, czy to jest. Po prostu... Rewolucja grotów, tak? Tak, e, Red Revolution. Tylko teraz naprawdę zupełnie nie mam pojęcia, że to jest Lenin. Co więcej, zaraz <laughs> powiem o zasadzie specjalnej, którą ma. Czy to, jest, yy, czy to jest kanon, czy to jest wymyślone gdzieś tam wiesz? Po prostu pobocznie i to się już tak przyjęło, że nawet Giew o tym wspomina. Wymyślone na niego imię. No. Lew Grocki. Lew Grocki, dobre, dobre. E, a a odnośnie jego zasady, on rozdaje prezenty. Dlatego jest, wygląda trochę jak święty Mikołaj, a trochę jak komunista. On rozdaje prezenty. Jak masz oddział stary, gdzieś tam jego czapce? Nie, no wiem, wiem, wiem, tylko po prostu jak powiedziałeś to na to... Nawet ma order na płaszcz. Tak, tak. On rozdaje stickbomy i masz na przykład, bierzesz tego typka, bierzesz oddział 30 grotów i możesz dać całemu oddziałowi 30 stickbomb. I oni mogą zamiast strzelić na 8 cali, mogą rzucić stickbomy. Stickbomy są dużo potężniejsze niż pistolety grotów. Robi to za chyba jeden command point. Jeśli dobrze pamiętam, czy to jest po prostu taka Nie, chyba to jest jego I Po prostu masz 30 grotów, którzy rzucają patykami czy stickami, nie? Okej. Okay. Jeżeli ktoś chce, jest dostępny w sprzedaży. I co ostatnie, co chcieliśmy omówić? Battle Force, y chyba, nie? Tak. Pudełka Battle tak. Force, Chapter Approved i Film Manual. No to jakie mamy Battle Force y tutaj po kolei? Space Wolves. Ee, mamy wolfenów, mamy zwykłych Grey hunterów, chyba nie, inter, przepraszam, Intercesorów. Tak. Ee, charaktera jednego i latający przypysk. Tak. Stormfang, Nie, po prostu Battle for Space Wolf. Tak, nie, nie. A, nie, ten nie, latach, tak. Stormfang czy Storm... Storm... Wolf? Glow... Wolfstorm? Glow <glo <glo Wolf of Storm? Storm Storm? Of 40K of War. Wolfie Storm. Wolf? Blade Angelem mają Bal Predatora, mają Intercesorów i Dead Company i Kapitana mm. w Terminatorce. Tam mają Devil Fisha, i mają Wydaje mi się, brzycherów... że jeszcze są. Ah, oh, sorry, Sanguinary Tam mają Devil mają Ghost Killa, albo jakiegoś commandera, nie widzę tutaj z tego mojego zdjęcia. Ale podejrzewam, że Ghost Killa, bo mają I też. Fire trz... Warriorów, tak. Trzech hmm. Stealth Suty. tam mają jakiegoś komandera z dronkami i, i Briczerów, mają pewnie. Albo cokolwiek, Fire Warriors slash Breacher, bo to można złożyć, albo tak, albo tak. No i tak, Battle Force Chaos Space Marines, no to są te nowe Chaos Space Marines Warriors. po prostu zwykli. Nowe Termosy, nowy Lord w Terminatorce i Rhino. Stary Rhino. Tak. Stary, dobry, wysłużony Rhino. Y Drukari... Drukari nie będę nawet próbował nazwać, bo się nie znam. Co są to łyczki, podejrzewam, wyczki, są są nie, jakieś. są um, łyczki, we, Nie, są te jetbajki ich... Jeden Venom, ten to jest Venom chyba, nie? nie? Nie wiem, się na, na, na drukarkach. Terranidzi mają dwa Hive Tyrande. Drukari to, to już ci mówię jakieś Drukari to jest ten, co prowadził Who's Line Is It Anyway. Drukari, Um, Mam dwóch tych Hive czyli jednego Hive Taranta i dwóch Carnifexy, z tego co widzę, albo jakieś albo coś dziwnego. Ale ilościowo ten boksi, który Terranidów dominuje wszystkie pozostałe boksy. No ale punktowo no. wiesz. No. Mam gar... masz napisane na pudełku. Tak, e, w no. Kr Space Marines 22 miniatury, w Drukhari 27 miniatur, Tyranizi 46. No tak, no. ale połowa tego to są miniaturki, które stanowią wiesz 1, 2, 3 modele w, no. w Space Marinach. Czyli to, to malował to tylko kontrastami. Herma, hermagonty i te. te term, ter, harpie? Hermagonty, terwigonty, czy jak tam się nazywałem? Termiganty. termagonty. E, harpie i właśnie Hive Tarent 1 i tam z tyłu są, no, chyba karmić jakieś. Dla Sigmara tylko szybko dodamy, że ten odpowiednik też jest, to nie są Battleforce, Nie, Battleforce też. Sorry. Nighthaunt, Stormcastle w wersji magicznej, Scaveni. i A to też się nazywa Battle Force? Też, Sprague Sprague tak, tak. Kiedyś tak, tak, to. było tak, że to jest Battle Force, tam jest Army Bo Box. Czy to jest... Może. Regim Regiment. No, Regiment. W każdym razie, jeszcze z 40 chcieliśmy powiedzieć, że wychodzi tak jak co roku Chapter Approved na koniec roku mhm. i w tym roku jest on podzielony na Chapter Approved, gdzie są suche, crunchowe rzeczy, wartości punktowe i tak dalej. I to jest monitorum Monitoring Field. I jest monitoring. Field Manual. Który jest który? Pamiętasz? Chyba popieprzyłem. Chapter Approved ma więcej flafu. Właśnie i tak mi się dalej. wydaje, że ten Chapter Approved jest dla wszystkich. Field Manual to są punkty. Właśnie, mi się wydaje, tak. że monitor film Manual to jest tylko dla tych, którzy grają na... na, na... Kompetywnie, Tak, Bo w Chapter Approved masz jakieś scenariusze tak. narratywne i tak dalej. Nie? No i też pewnie kompetetywne, więc i my jako gracze, tacy jacy gracze, to będziemy sobie po prostu kupiłem sobie Chapter Approved i tyle, nie? Powiedz tak, Sari, ja już zeszłorocznego Chapter APLUT nie kupiłem, więc tego tym bardziej nie kupię kodeksu swojego aktualnego. Też nie mam Space Marisu, więc przyznam, że poza tym, że nadal maluję ultrasów, to położyłem lachy na czterdzieści. Nie licząc Kiltima oczywiście. No na pewno będzie książka, którą na pewno zakupię, będzie Kiltim Annual 2019. Do czy... którego dojdziemy, jak będziemy mówić o Kiltim. A przepraszam, my się byłem, tak ze No Wymaście A co, jeszcze mamy tak, modele inkwizycji made to order, albo jak to napisali, made to order? <grym> tak napisali made to order? Tak. Gdzie? Wiecie. Przegapiłem jeden artykulik. Macie stare modele, stare, stare, stare inkwizytorki, inkwizytorzy A, to tak. w kilku różnych wersjach. No czuć ząb czasu <grym> na tych modelach, niewątpliwie. Ale mają klimat ten taki. Mają, mają jak najbardziej. Demon Speedet, hosty. Tak, no. Asasynów też w starej Starych. wersji można sobie. To Elvis. Tak. Obok obrody ma no tak jest. Ten ka kapłan, kapłan konfesor, czyli spowiednik Kirinow. No i starzy Asasynik, to są bardzo fajny. Tak, tak, tak. Ciekawie, by było tego Kirinowa postawić obok Tadeusza z Blackstone A, tak. I jak, jak wypadają, wiesz, w stosunku do siebie. No ten jest szczuplejszy, myślę, że lepiej. I niższy wypada. na pewno też. No. To na pewno są jest na <tak>, tak. Dobrze. Powiemy sobie jeszcze przed przerwą o Herezji Horusa. I zaraz sobie tutaj te artykuliki włączymy, żeby wiedzieć o czym mówimy. Bo nie wiem, ogólnie nagrywam podcast i nie mam żadnego pojęcia o czym mówimy. Nie no, jesteśmy wzrokowcami musimy zobaczyć. I tak, wyszedł poradniczek malowania tak na szybko, malowania Legionów kontrastami. kontrastami. E Szczerze. Szał, szał nie ma. No, szału nie ma zupełnie. E, zwłaszcza nie sprawdza się moim zdaniem używanie kontrastów, żeby osiągnąć kolory metaliczne. Które nie będą metaliczne de facto. Więc y, przy metalikach zdecydowanie warto zostać przy tradycyjnych farbach metalicznych. Znaczy to złoto na Peru z No jest, jest, jest, jest. jest tragicznie. Już bardziej chyba lepiej wygląda. A to oni chcieli samymi kontrastami malować? No prawie samymi, tak. Bo tutaj mamy Iron Warrior'a pomalowanego Belcherem po prostu i na LED Belchera poszedł Basilikanum Grey. Ale to którego... przecież nawet patrząc na tego ampera jeszcze, będzie dużo łatwiej po prostu pomalować go całego na tym purpurę, na ramienniki zrobić na białe i po prostu wziąć wtedy, wyjąć złote i zrobić ten złoty trim. Bo... Zgadzam się. Jakby, no bo sam, sam się. Fiolet, sam Fiolet poza tym, że jest za ciemny trochę, Spokojnie. Jest nie spokojnie, nie wyszedł byś pociągnął, tak. żeby wyciągnąć trochę i byłoby super. Znaczy no, to no. może być baza, a później musisz podpicować ten model. Pamiętajcie, pamiętajcie, że kontrasty są do Battle radio oni to nazywają? Czyli takie, że kolory są trzy, pokolorowane co model i idziesz do walki, nie? No tak, I, tak Iron Warrior jest całkiem okej. Okay. Battle Ready, Parade radio teraz myślicie sobie. Nightlord tak, tak, jest Night za Lord. jasny. No, tak, za, Night za, jest jasny, to nie za jasny. jest za jasny. Fajnie, że ktoś mu próbował te takie jakby krwawe łzy zrobić mhm. na, na tym. takie fajne ja World Eater. E jest ok, Fajnie, że tego czerwonego użyli, złoty jest za jasny, e że czerwonego użyli, żeby uzyskać krew rozbryzganą. Tak. To nawet pasuje, powiedzmy. Dead to jest jest flash Terrors Red no i Blood Dangerous tak. Red można użyć. Deadguard jest ok, Tak, troszkę za bardzo żółty, bo ten... Tak, masz rację, masz rację, jest za bardzo żółty. możliwe, żeby inny podkład użyli, bo nie wiem jaki podkład tu użyli, czekaj, w e, Raid jakby ten drugi użyli, to może byłoby lepiej. Corex White. Bo, Corex White, bo jest właśnie żółtawy, ma taki żółtawy Greys się... Heer, Grey... Thousand Sun jest za jasny. Metodę malowania Thousand Sunów odkryłem przypadkiem, malując Iron Golemów ostatnio. Na czerwono. Według poradnika mhm. Duncana i tam jest y, Baltazar Gold. Na Baltazar Gold, <coughs> przepraszam, idzie... Rajland flash shade, czyli czerwonawy mm -hmm. shade. Mm -hmm. I jak to wszystko wyschnie, to bierzemy flash Terror, mm -hmm. ale nie kładziemy go tak jak kontrast grubo. Kładziemy go cieniutko, żeby zakryć barwą. I to wychodzi taki żywy, bogaty, metaliczny czerwony. I chcę sobie przynajmniej jednego tazywa prawdopodobnie sobie gdzieś na Allegro Arimana znajdę z berlinków prosto spokojnie za jakieś jak trzy dychy i sobie go pomaluję właśnie jako, jako takiego one shota na półkę żeby mieć taki czerwony, metaliczny model. Syn, syn Horusa jest za ciemny? Tak. Ten zielony model no, potrzebuje? Nie, no, po prostu drugą potrzebuje. Zielony. Nie, to znaczy całe to A... zbroje jest za ciemne. Tu jest, są... jest dosyć customowo, bo y, zrobili Grey Sear, czyli ten zimny podkład kontrastowy i na to zrobili mieszankę 1 do 1 Dark Angels Green i Akelian Green. Um, nie znam tych kolorów. To są kontrasty. Ja. Ja wiem, ale nie z nim, który jest jaśniejszy, który jest ciemniejszy. Nie wiem. Dark Angels jest bardzo ciemny, Akelian jest taki morsko-morski. Morsko, to ja bym zrobił chyba raczej jeden do dwóch Akeliana, czy wiesz, dwa Akeliany i Bardziej, bardziej na pewno. Word jest spoko. Tak. Do Word Bearer się nie mogę się jest bardzo dobrze pomalowany. Alpha... I Alpha Legion też jest, też jest bardzo dobrze spoko. pomalowany. I Nie chcę jest za niebieski, sobie... nie być bardziej zieleni? Właśnie Jest według... taki, jaki być powinien. Tak? Jest taki, jak w ostatnich latach Forge maluje tak. Alfa Legion, powiedzmy. Okay. Tylko, że używali do tego tych farbek mm, tami chyba, Clear? Przezroczyste kolory. Mm -hmm. Tamii, Tamii, Tamii. Do, te, do tej pory używali na Forge'u, a teraz mogą sobie użyć kontrastu. No. I to, to chciałbym też kiedyś sobie zrobić. Może Kill Team, może Walshota. Ja byłeś dwóch Alfa Legionistów kiedyś. Kiedyś, ale oni są teraz nami. <laughs> Trudat. E, więc tak, LED belcher, led belcher, który można sobie już pocieniować y, nulnym z runfangiem czy stormhostem i tak dalej. I na to narzucić Akelian Green, który daje bardzo fajne zabarwienie alfa-legionowe. Czyli powiedzmy World Bearerzy i alfa-legion fajnie wychodzą malowani tak, to jest dobry przepis, żeby podstawę sobie zbroi zrobić. Bo to, cały urok polega na tym, że to masz kolor, ale metaliczny. Tak? Mhm. Czyli zielony, czy czerwony, ale metaliczny. Dalej, Contemptor Dreadnought Ultramarinsów. Z wyskoczył bardzo. Tak, wzięli i zrobili po prostu. Jest OK. Tak, broni się. Ma bardzo fajnego takiego rzymskiego orzeła na klacie. tak Rzymskie te cingulum kingulum na jajkach. Mecha jajkach. Malowanie jest OK. Nie hełmu, nie ma przesadzonego. Ma hełm po prostu nie konceptorowy, z więcej. Naj, i... najbardziej, <śmiech> najbardziej przesadzili u tych... E, u Space Wolvesów, bo on ma taki... na tym hełmie ma taki, taką ozdóbkę wikingowską i jeszcze mu zrobili ten taki oko-celownik. Mhm. I to jest po prostu za dużo jak na taką małą główkę. Za dużo jest tam nać gala. Czemu jest pokazany, ma te ręce wyszarzone? Bo można różne ręce... Bo możesz sobie różne ręce różne kupić, ręce Zawsze na forżu uzbrojenie kupujesz oddzielnie. Tylko wiesz co? Trochę mnie dziwi, że go tak statycznie upozowali jak tego Rigor Mortis Dreadnought z, no. z Kalta. Bo y, normalne forżowe dready masz elementów raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Każda noga ma z siedem elementów. Może trochę więcej. I możesz ją d, w dowolny sposób zginać w, w każdym stawie. Masz nawet dwa... Dostajesz dwie pary stóp. Jedne są na płasko, a, a drugie są zgięta. lekko na palcach, jakbyś <śmiech> chciał ruch symulować. No ale nie czepiamy się bez okay. mm -hmm. No i tak, wyszedł update taki ogólnie, jakie mają plany co do Herezji Horusa, no bo. I podsumowanie jest, roczne. Jest czym się martwić, jeśli chodzi o Herezję Horusa, biorąc pod uwagę tempo wydawnicze, jak bardzo zjechało, zwłaszcza po śmierci no, Alana Bly. Ale wiesz, oni zasuwają te wszystkie specialist games. No właśnie, i trochę I jednym timem zasuwają. Brakuje, tak? Za dużo Z podsumowania roku tutaj pokazałeś, że tak, no książka Malevolence wyszła. Tak. E, książka ósma, czarna. Wyszedł Sanguinius, e, wyszli... E, Karmazynowi Paladyni, Karmazynowi Paladyni do Bladnej Geli i obrzezane kutabajki dla Łeckarów. Tak jest. Czyli Golden Kashig. Poza tym Dead Sworn, czyli specjalny oddział Space Wolfów. Tak. E, Destrojerzy tacy ichni. Tak, Pretor do Nightlordów. Dwóch Pretorów, tak. W Terminator w może e, Contemptor i Leviatan. Dla mm, Dark angeli Dla Dark Angelii, Contemptor Ultrasów, Contemptor White Scarów. Leviatan też był, nie? Też był. też był. Tak, dla każdego chyba teraz już puszczają to i Tak. To. No i latający Contemptor Monty Pythona Blending angeli Tak, ale jest jedno strzałowy ten Jetpack. Raz go możesz użyć. No tak, jest. Okay. No Czy No i gdzieś pod. Czrz, Night kontentor z opcjonalnymi półzwłokami na przędzie. Tak jest. Dalej mamy te modele demonów, które już mówiłem, że mi się bardzo podobają, zwłaszcza w tym malowaniu. Demony Ruin Stormu e, i, i podziemne podziemny dildo do mechanikum. Tak jest. I stoliki. Nie wiem, czemu sobie to przypisują, bo to nie Forge wypuścił, tylko G GW. Yy, tereny do nekromundy, które można używać jako zone Nie, bo Nie, bo nie że nie przy, przy, przypisują sobie teren, tylko masz zasady, żeby rzucili nowe zasady do grania. W tym terenie. A, do zon, to się narobili. wiesz, wrzucili informację, bo jest. ktoś chciał. Zone ogólnie, jeżeli ktoś nie wie, to jest yy, walka w zamkniętych pomieszczeniach. Nie jest to kill team, ale to się gra, ale, ale się wiesz co, gra się na 1000, 1500 punktów, co w herezji jest mało, bo jednostki w herezji są drogie, wszystkie. I zazwyczaj wygląda to tak, że masz jednego dreadnota, może ze dwa oddziały taktyczne i z jeden jakiś oddział specjalny, na przykład oddział Terminatorów albo jakiś oddział legionowy. I to jest tyle. i HQ, i to jest tyle. Będą wychodzić yy, te yy, Łzy Anioła, czyli to są destrojerzy do Blood Angeli. Nie podobają mi się hełmy, hełmy pasowałyby do Emperor's Children, Tak jest, zdaniem. Tak jest. Zbroje mają spoko nawiązujące do tych y, taktycznych y, Blood Angeli standardowych y, mm -hmm. Space Marine, w których może No, no i jump mają Mark 4, takie jak Sanguinary Guards, tak. więc to, to jest nawet takie... Nawet mają sutki na zbrojach, Tej, nipy, co też jest odwołaniem, no ale no, mówię, hełmy kompletnie mi tu nie, nie grają, te hełmy, które są tutaj pokazane. No i są uzbrojeni w te w podwójne Volkite Serpenty. No, a ciężki i... operator ma... To jest frak Kanon? Nie, to jest granatnik. Tylko, że on ma jakąś specjalną amunicję do tych granatów, z tego co pamiętam. Mm, okay. Z zasad. No i jest zajawka książki dziewiątej, Crusade. Wejść w 2020. I no i to, i to będzie Tramas Crusade, tak? czyli Dark Angele kontra lords I ma być Dark Mechanicum jeszcze puszczone. Mm -hmm. jako, jako dodatkowa frakcja. No, spoko, Podejrzewam, no. że będą... że może... Znaczy, bohaterowie tak naprawdę to już do Dark Mechanicum są imienni. Podejrzewam, że będą jakieś specjalne zasady się będzie używało zwykłych mechanikum jednostek, tylko może w innych w innej kolorystyce i może z jakimiś modyfikowanymi zasadami. Jeszcze tutaj dodam tylko, że wyszedł jeszcze dodatkowy pakiet uzbrojenia dla yy, Dreddeo, yy, Dreadnota. To jest ten taki strzelający Dreadnot, który na, najbardziej chyba przypomina. Mechuriora i w ogóle Battletecha, wyszły takie ma zamiast ramion wielkie volkajty i taki system rakietowy z czterema rakietami i takie katiusze. No, no i Cyber Strike Tank, czyli czołg uderzeniowy szabla. Chyba dzisiaj rano? Wczoraj, Czy tak, wczoraj? Świeży, świeży news. Nie wczytywałem się ani w zasady, ani we flaw. Jest, jest... jest to niby szybki, jednoosobowy czołg, że to jeden nawet koleś może pilotować. Jest dosyć dużo uzbrojenia, tylko że to jest jakaś chyba, oprócz tego co ma tam zamontowane na, na przywłazie, mhm. ale jako główne uzbrojenie się montuje z przodu i masz y, snap autokanon, czy jakiś rodzaj autokanona. Nie znam zasad, bo to jakby każdy, każda z tych broni jest jakąś wariacją na temat... Y, Blaster neutronowy, to tak bardzo tak sci-fi. Blaster neutronowy i jest chyba jakiś ciężki volkite jeszcze, dokładnie. No, okej. Okay. No, tak model wygląda ok No, jest, jest czołgowy, Jest. Tak? jest, jest y Wygląda, trochę, wygląda... Jak Cicaran, trochę jak Sikaran, trochę, trochę jak Land Raider. Trochę jak krajno. Mm. Z boku ma, podejrzewam, te Hunter Killer missiles, które są mm -hmm. jednostrzałowe i za nie zazwyczaj trzeba punkty dopłacić. Tak. Wygląda ok. Pomalowany jest ładnie, Dark, Dark w, Angel. ładnie w barwy Dark Angeli, podejrzewam w nawiązaniu do nadchodzącej książki mm -hmm. i, i linii produkcyjnej. I tyle. No. Jest ok. Z Adeptus, Titanicus wyszły przede wszystkim tereny nowe. Um, co możemy o tym powiedzieć? No, bunkier, bunkier jakiś silos, eee, to, czeka, czeka, to generator... To nie są tereny, to są, to są, tereny, to są asety, jeśli dobrze kojarzę. Um, to są artykuł nazywa się Titanic Terrain, więc czeka, czeka, czeka, już, już, mogę poprzedł. się mylić, ale podejrzewam, że ma tu coś wspólnego z terenami. I z Titanicusem? Tak. Czekaj, is, gdzie to są te linki do tego? A, tutaj. No czemu? wiesz, trzeba mieć znajomości z dotykiem, A czy ją ominęliśmy? Bo będzie później. Mm, nie. Tak. Dobrze, przepraszam. No to powiemy Titanicusa, tak, a tak, potem tak, tak. murkę. E, e, Rezin... A, bo są Rezin... też, No to nie widziałem nawet. O, fajne. No taki bunkierek mamy, jakąś taką. Ale powiem szczerze, generatory. Tak. Teraz zobacz na no to zdjęcie. To zdjęcie tutaj, które jest z tym nightem chodzącym i takie kolorowe i otwórzcie sobie stronę GAMEMAT EU, game EU i zobaczcie ich teren do 40. To jest zreżnięty pomysł GAMEMAT. Przepraszam, ale to jest akurat bardzo fajny pomysł, żeby brać tereny z Titanicusa a? i sobie je przeskalować w górę do 40. bo to jest cały czas jedno uniwersum. nie. Mhm. A, na przykład a, takie... a wiemy, że w, w Warhammerze nierychliwie zmieniają designy. Tak, tak. No i takie wejście do bunkra to można sobie bardzo prosto z zrobić. Tak. Super, bardzo fajne, no. pewnie będzie kosztował miliony. Co tam, Rocketpod tak. i Calcomania nowe wyszły do tej, tej technikostwa, Eddie Bombers. Eee. To powiemy przy okazji. No, to, aha, dobrze, dobrze przepraszam, okay. eee. Czyli wyszły tak, bo teraz tak, do Questorys Nights Upgrades wyszła paczuszka z upgradeami właśnie z Powerclawami, e, z Rocket Podami To jest ta, to samo, co teraz będzie można kupić sobie, jak kupujemy, kup, kupujecie Nighty to tam już jest ta wypraska dodatkowa. Natomiast jak macie stare Nighty, to możecie kupić jedna, jedna, na przykład box, jed, jeden box trzech Nightów i macie je zmagnesowane, to możecie kupić box nowych trzech Nightów i tam będziecie mieli na przykład sześć clawów więc będzie można zrobić sobie e, sześć Nightów z power clawami. No, Tak Jak mówię, ja bym dokupował jeszcze sobie, e, dokupywał sobie troszeczkę. No, questory Nights, to na streamie kiedyś jako osobny filmik. I tam i są nowe, nowe kalkomany, tak, które pasują. No i bronie do Warlorda. Tak, <coughs> Turbo Laser Destructors. Sparowane. Mm -hmm. Gatling Blastery. Vulkan Mega Boltery. Fajne, fajne, bo to są te na duże, na ramiona dodatkowo. Tak, bronie. tak, na górze. No, pff, no, gdyby, gdyby, gdyby, broni, no... Gdybym się jarał Titanicusem, to może bym się jarał tymi relisami. Dobrze. Warcry. to jest kogoś, po prostu gra i, i, i, i próbuje... Gra bardzo bliska mojemu sercu w ostatnim okresie, czyli mm -hmm. Wojna, Krzyk. I co my tutaj mamy na temat tego Warcry'a ciekawego? Społecznie, tak? E, tak, możemy sobie powiedzieć o, tej, o zajawce um, przedostatniego Warbandu. E, to są, w przeciwieństwie do pozostałych tych dedykowanych warbendów. oni nie przybyli skądś, z któregoś realm. Tylko są miejscowi i mieszkają w Aran Spire i dlatego są Spire Tyrants, tak. No i szczerze to można by ich można było wystawić spokojnie jako po prostu maruderów chyba? Wiesz co, dla mnie oni są połączeniem stylistyki, tej nowej stylistyki chaosów w Sigmarze, mhm. która lekko też zahacza o CSM-y, mhm. jeżeli chodzi o te złote zdobienia i tak dalej. I rzeczywiście tak, oni są tacy zachowawczy, by powiedział, jeżeli chodzi o design, są tacy najbardziej klasyczni. Mm -hmm. Mają Krasnala też. Tak, krasnalud jest, jest Beastman chyba też był tak. Tak, jest Beastman, jest chyba Pani jedna albo dwie. Dwie są panie tam. Nie, Czyli nie, jest potencjał do konwersji. Zycuchy. <śmiech> są spoko. No. Ciekawe jakie, jakie będą Nikt jeszcze nie powiedział, że Beastman to nie, nie jest czasem Beastmanka. Więc, więc zostaje nam. Bo pozwól, że się przyjrzę. Moim zdaniem nie. Czy właśnie określiłeś jej płeć? No, tego chcesz. Fajny Warband pasuje do Warcry'a. Nie jest to żaden, który bym chciał sobie kupić, ale fajnie, że jest. No, jak ktoś lubi te, te klasyczne klimaty Wojowników chaosu, to chyba będzie Abhis Ali. No i tak, mamy też do Warcrya nowe modele potwory. No i jest na przykład Ogroid Myrmidon, który jest dalekim kuzynem Ogrojt Traumaturza. To jest model cinczowy z Krystal czy... Tower? To jest fajny, chyba tak, chyba w Silver Tower. Tak? Silver Tower, nie Crystal Tower. Chyba on Silver był. Tower. Fajny, bo jest taki masywny, ale jednocześnie czarownik, nie? Wiesz co, ja mam wrażenie, że oni będą tych, te potwory wypuszczać, żeby w jakiś tam sposób klimatycznie odpowiadały danej bandzie. I ten mi się na przykład kojarzy z Untamed Beasts, przez to, że jest taki barbarzyński. Pewnie trochę tak. Natomiast z... nadchodzący, ten poniżej, y, Gryf, czy jak to tam się nazywa, Sphinx? Steelers Sphyrang. Fire czyli Fireangs się... kradnący umysły. On mi się kojarzy z tymi cypherami, cypherami dokładnie. No, w sumie... Ten będzie tak. golemowy, bo ma taki, wiesz, kratkę ściekową na, na głowie. No, ten, tak, tak y, Fomoroid Crusher. Tak. To ma coś wspólnego z hemoroidami? Nie hemoroid crusher, hemoroid crusher. Tak, no tak, to troszkę Wiem, trzeba wier... przyznać, że przez to, że ma tak. właśnie tak, odpływ prysznica na oczach, to... No, zmierzy mi hemoroidy okazji miednicy. Hemoroid no. crusher to jest Twój chłopak po prostu. O! o, o, o, o. No i co, no i będzie organized... Tak. organized Play będzie w Warcry'u i nie wczytywałem się szczerze mówiąc, ale słyszałem gdzieś w jakimś wideo, że ma być coś takiego, że robisz sobie kampanię swoim warbendem. według tego co jest w podręczniku, <klujny> czyli w Monster's and gdzie masz dodatkowe misje <klujny> i że możesz tą kampanię, jedną grę sobie zagrać w domu z kolegą, zapisujesz sobie w rozterze, kto, jak awansował, ile masz terytoriów, mm. ile masz totemów, chaosu i tak dalej. Idziesz do sklepu, spotykasz człowieka pierwszy raz w życiu jakiegoś randoma i mówisz, wiesz co, jest taka sytuacja, gram sobie kampanię, mam tyle i tyle rozwinięty warbent, czy zagrasz ze mną grę. I gracie po prostu mm -hmm. sobie bitewkę i sobie możesz wygrać, przegrać, możesz sobie kolejny terytorium zdobyć i tak dalej. Oczywiście opiera się to na zaufaniu w jakimś sofniu, tak? że no, ktoś tak. sobie nie wymyślił tego, ale możesz sobie zrobić taki troszkę multiplayer z tego, że co do tego, przy okazji idziesz i grasz? Tak? Co do tego, tam w workout jest kampania jest troszeczkę inaczej rozwinięta. Nie każda gra się liczy. Yy, nie... Znaczy inaczej, na każdej grze możesz sobie benefity jakieś tam, yy, jak się nazywa, yy, Destiny Points zdobywać i tak dalej, mm. ale masz te tak zwane nie junk, czy.. milestone, czy jakieś tam. Coś takiego, że co ileś gier grasz taką grę, która może Ci zrobić faktyczny progres w tak. tej kampanii. Właśnie znaczy, to odnośnie tych, tych małych benefitów to nie, nie jestem w 100% pewien, ale wydaje mi Nadal się... Nadal zyskujesz rzeczy, jeżeli grasz zwykłe gry. To może chodziło o to, że właśnie możesz iść do kogoś i zagrać w tą, tą armię, tą, tą baną, która jest już rozwinięta, ale wtedy z takiej gry nie dostaniesz benefitów, bo osoba, którą grasz nie jest w kampanii Twojej. Ale jak grasz to są w kampanii, to wtedy masz benefity. Bo pamiętam, że było coś takiego, że masz rozwiniętą bandę, grasz sobie gry i nie, nie wszystkie gry powodują rozwój twojej, muszą powodować rozwój. Czyli może o to, o to chodziło, że idziesz sobie, grasz z kimś, na przykład gramy z wincem, który nie jest naszej kampanii i po prostu on się godzi na to, że będzie grał już trochę rozwiniętą bandą, nie? No i tak, no i z racji tego, że wyszło Monsters and Mercenaries, o którym mówiliśmy, Poczytając sobie tam, co można wziąć jako mhm. sojuszników, bo monstery średnie mnie kręcą, ale sojusznicy bardzo. Mhm. E... Taki fetysz. <grych> e... Mam już pomysły, już zamówiłem sobie u Kryspina panią Dark Oath War Queen, którą mhm. będę konwertował pod splintet fangów, mhm. żeby z nimi się bujała. Ale mam też pomysł na przykład Lord Plague. W sumie klasyczny model z Fantaziaka jeszcze, tego tak. nurglowego lorda. Na niego mam plan taki, żeby upierniczyć mu roga przy hełmie, upierniczyć te rogi na, na, ramienniku. na ramienniku. Brzuch i plecy, wszystkie te braki wcielesne załatać szpachelką modelarską. Mm -hmm. Greg e, Na hełmie załatać te trzy dziury i zrobić mu odpływ prysznica. Mm -hmm. I żeby to był Lord Plug, ale jeszcze nie taki schorowany mocno, powiedzmy. I pomalowany w barwy... Dopiero na no, zwolnieniu pierwszym. Tak, na pierwszym już 4 tak. I pomalowany w barwy Iron Golemów, że on się tak. buja z Iron Golemami. Słuchajcie, tak, tyle mam pomysłów. Dawno nie miałem tyle pomysłów na konwersję, na alternatywne malowania, żeby dopasować do bandy, jak teraz przy, przy Workline'a. Nawet do, do 40 dawno nie miałem takiej motywacji. No bo tutaj wiesz, to jest nowy temat, nowe pole do manewru, a w 40 już no, parę lat to robisz i trochę już pomysłów wykorzystałeś. nie I... Trochę tak. Już to trochę Wszystkie ogra, te takie hobbystyczne typu tabletop, minions, yy, kiriot i tak dalej dobrze radzą, że jak długo robisz jakiś jeden rodzaj się. tego hobby, na przykład power armor, hmm. rozciągnij swój mięsień hobbystyczny i spróbuj coś zupełnie innego. Właśnie gołe ciała, szmatki, hmm. takie rzeczy, których nie malujesz na co dzień. Dlatego tak? ja podejrzewam, że ja dlatego nie mam problemu, bo albo maluję budynki, albo maluję orki, albo maluję coś. albo Cały czas skaczę z kwiatka na kwiatek. I... A przecież nie twierdzę, że mam problem, bo tempo jest cały czas dobre, tylko Przyjemniej się robi. Jestem, jak masz większość. I masz inny tak? rodzaj motywacji, inny no. rodzaj drive'u po prostu masz takiego, nie? Czyli motywacji po prostu. Także tak, a tutaj co jeszcze piszą o tym Organized Play? <coughs> Że będą mogły być turnieje w sklepach lokalnych, nagrody to będą.. Czy mogę coś powiedzieć na temat Organized Play i. Alternatywne karty bez ich chaosu, tak, Tylko aktywne. dokończymy. Tokeny akrylowe, a nie tekturowe. Tak. Tak, są... I nawet monetki takie specjalne. Monety to są ordery, które dostajesz na koniec kampanii. Tak, tak. Czy tu, czy tu po prostu. No dobrze, to powiedz, co chcesz powiedzieć o tym. Za pieniądze, które się za to płaci, za, przepraszam, za które Crispin płaci za te zestawy, za to właśnie, za cały ten box, to jest tyle makulatury Słuchajcie, dostajecie w parce tak, tokeniki, dostajecie 10 zestawów tych tokeników, co jest moim zdaniem mało za 300 coś złotych, jak się płaci za ten box, bo tyle kres mi za to płaci. Dostajecie tam te trzy metalowe żoten, żetony, te ordery powiedzmy. Dostajecie plakaty reklamujące, co powinno być jako darmówka. Dostajecie całą rozpiskę taką wiecie, suchościeralną do grania ligi czy właśnie kampanii. I dostajecie z 4 kilo warbound rosters. W różnych językach. Rozumiesz, dostajesz kartki, które wpisujesz Warban Rosters i my jako w Polsce no oczywiście polskiej wersji nie dostajemy bo po kiego grzyba ale na przykład francuską dostajemy angielską, chińską, japońską no właśnie francuską, niemiecką, hiszpańską włoską która jest bezużyteczna, totalnie bezużyteczna moim zdaniem i tutaj <śmiech> Zapas papieru toaletowego do, Nawet nie, do bo to jest twardy stagrafy. papier stary. No, to jest, to jest, to jest, to jest zamoczyć. To jest zapas papieru do malowania, żeby podkładać ludziom do malowania, po prostu, wiesz, po, bo, po tak, bo moim zdaniem powinno być, ok. chcą dać wzór, niech dadzą wzór, niech dadzą zalaminowany, ładnie wydrukowany, jeden w każdym języku. Po pierwsze, to nie będzie tyle ważyć. Nie będzie prostu... Można sobie pokserować. I dokładnie, można pokserować. Niech dadzą stronę, na której można to ściągnąć. Jedyna rzecz, którą no zrobię. Dobrze, to rola Krespina w tym momencie, napisać długi mail z feedbackiem i to wysłać. I może, jakby więcej takich głosów było, to coś się zmieni w tej materii. I może tak? oleją to w 15 minut, a nie w 3. Tak, może. może przeczytają tego maila za 3 miesiące albo za 4 i oleją to w 15 minut albo, za, albo w pół godziny. Ach, ale, ale jeszcze miał wszyscy sumienie, że co mógł to zrobił, tak. Co mógł kto zrobił to ja bym wysłał tą paczkę z powrotem im, po prostu na ich koszt, bo to jest po prostu bzdura. To jest, jesteśmy, żyjemy w, cza, w czasach, w którym ciśniemy na ekologię, tak więc taka duża firma powinna mieć to na uwadze, a nie a to mają. to to. Nie mają tego na uwadze. Od I, razu i, i, Greta, wie, Greta wjeżdża z Właśnie, Buta do nich. Za... W UK to jest spółka notowana, więc oni muszą się liczyć ze zdaniem ludzi, akcjonariuszy i tak Nie chcę tak robić nie? jakiegoś popeliny, ale no, na, gdzieś możemy mi to napisać. nie? to ja nie. To jechać. Oh. ale ten kurwa siadaj i pisz, ja dyktuję. Ale ten Napiszemy im bardzo nieprzyjemnego maila. Podpisano <śmiech> Marik1234. <śmiech> <śmiech> Więc uważam, że za, za, za, za to, co się płaci w tym boksie, to to jest bzdura. Po prostu jest bardzo, bardzo mało rzeczy. A znaczy, też, ale weź pod uwagę wartość jakby niepieniężną tego, że to może ściągać ludzi, tak? Już abstrahując od tego, że zjebane jest to, że masz te różne wersje językowe i tak <śmiech> dalej, ale to też nie tylko w monetkach to liczysz, bo to liczysz jako potencjał ściągnięcia ludzi, którzy przyjdą coś kupią, Tak, tak? tylko, że możesz zorganizować ligę bez tego. Bez problemu. Oczywiście. Bez problemu. Te tokeny, jest ich tylko 10, więc tylko 10 graczy, więc jeżeli, za, więc jeżeli zobaczysz, że masz e, po 30 zł, musisz wziąć od każdego gracza za, za ten zestaw tokenów, żeby ci się to opłaciło, żeby ci się zwróciło, no to to trochę bzdura jest, nie? Bo, bo nie chciałbyś właśnie przyciągać gracza do sklepu i później brać od niego hajs za, za coś, co powinno być zaoferowane. Jedna rzecz natomiast, która jest dobra, to jest taka, że teraz ten e, roster zespołu, bandy, jest podzielony na Hammer, Shield i Dagger. A wcześniej trzeba było sobie to dopisywać, która, które jednostki są w tych, tych, tych tak. trzech zespołach. Jak serowa jest Rulebooka, tak? Chyba tak, nie jestem hmm. pewny, ale albo się ściągał ze strony. I teraz na, jest na to jest podzielone... Community chyba też był PDF darmowy. Do I teraz jest to podzielone, bo problem jest taki, że to trzeba ustalić na początku grania w turnieju, w kampanii, jakie jednostki masz, a nie przed każdą grą, więc były pewnie, na, wiesz, nawet może nieświadomie ludzie przez zmieniali i grali inaczej, czyli technicznie inną badną grali, a tu jak masz wpisane, to masz wpisane koniec. Mhm. Dostajesz stempelek sklepu, że to jest twoja rozpiska i grasz, nie? No okej. Okay. A poza tym fajny pomysł i fajnie, zdolny. Tyle jeśli chodzi o Warcry, no mówię, no bardzo, bardzo mi sprawił przyjemność tak. mimo, że ja zagrałem tylko raz wtedy na nas. Ale się grałem, fajnie, grało. Tak. fajnie. fajnie, się fajnie. Się grało, Ale modelarsko to jest, to jest Modelarsko fajnie. jest spoko, tak, i właśnie też motyw, oczywiście oba Stormcasty, czyli te podcasty odsłuchałem o Warcry'u. Fajny jest motyw w rulesach, że jest właśnie tak uproszczone, jakby wydestylowane, że atak to jest jeden rzut. To nie jest to hit, to wound i save i film no pain ewentualny, tak. tylko po prostu masz jeden rzut, siła kontra toughness, wbija albo nie wbija. Czyli jeden albo... to jest jeden rzut, jak masz taki tak, no, albo, to... albo wbijasz zwykły demyż, albo, albo wbijasz. się, daję, się nie Dziękuję. Przyspiesza tak? grę, bo teraz no. pamiętaj, zobacz, co się dzieje w 40. Jaki mam BS czy tam WS? taki. Jaką mam siłę, ten Ty Tafnes? Taki. Już trzy rzeczy sprawdziłeś. Mm. Jaki mam save, a jaki modyfikator? To już pięć rzeczy, którą sprawdzasz, żeby zrobić kurde, jeden, no dobra, trzy rzuty, tak? No to dobra. Jasne, jak się to robi często, to to wchodzi w krew i idzie szybciej, ale Czarno. nadal y, poziom skomplikowania urkraja bardziej mi podchodzi niż poziom skomplikowania tych większych gier. Nawet Kiltima, którego lubię i gram często. Ale Kill Skomplikowane jest, jest skomplikowany tak. mocno, ale masz mniej modeli. No mnie. No. A w następnym Battleportie ja też będę miał mniej modeli, więc nie będziesz tak przycień ciężko. No czy może ja też w jakieś Elity pójdę takie bardziej Kill Team'owo? jednego. <śla> <śla> ja tylko jeden model. Chudzę za 4 czy 5 tysięcy, ale jeden. Dobra, przechodzimy do następnej gry pudełkowej, czyli Necromunda. Już drugi starterek. Już drugi tak. starterek. Chyba już mówiliśmy o tym na poprzednim odcinku. Nie? Wspominaliśmy tylko, ale Wspominaliśmy. nie omawialiśmy modeli. Mamy no, dwa gangi tam. Darka Pricing, czyli mroczne powstanie. Tak. I Darka Pricing odnosi się do Corpse Grinder Cult. To jest. Bardzo Grimdarkowi Ludożercy. Tak, tak teraz ko, kornujący monster. Teraz pytanie, dlaczego oni jedzą ludzi? E, jak dobrze wiecie, albo nie wiecie, ale to zaraz się dowiecie, w w y, głównym pożymieniem jest Corpse Starch, czyli y, po prostu pasza z y, ciał ludzkich. Silent, so, z, green. Silent, green. silent Green. Tak, tak po dokładnie. Prostu. E, I to jest dokładnie ten sam zamysł. I teraz Corpse Grinder cult z reguły powstają... Pomijają pośrednika. Nie do końca, nie do końca. Nie, znaczy no, Oni wolą żywność organiczną. I super silną. I prosto farmy, I są hipsterzy tacy z prosto z farmy, czyli z underhiveu. To są kolesie, którzy z reguły pracowali przy przemielaniu ludzi i po prostu wytwarzaniu tego korp tej paszy całej. Wolą jak się jeszcze rusza. I tak, i oni po prostu tak sobie to cenią, to jedzenie, i tak wiesz, że no mają też tam jakieś yy, religijne takie, że to wiesz, zbierasz siłę tego, co jesz, więc wolą żywe i wolą to zabić. No, a gdzie najlepiej to zabić? Wyjść na miasto po prostu, nie? I nawalać no, i a wy, na miasto. A jak jeszcze możesz ich skierować jako jakiś tam, wiesz, lord, i możesz ich skierować w, w kierunku swojego przeciwnika, czy na terytorium przeciwnika, no to jeszcze lepiej, tak? Uh -huh. No, enforcerzy. Się tutaj no to jest druga odmiana tych polanajtów tak? Przez, Byli ale już strzelający, jak, a tu ma już jak odpalisz, jak odpalisz zdjęcie, to zobaczysz, że tych starczą jest pięciu. Ja nie wiem, czy tak. to jest kwestia, że możesz sobie zrobić nie. Już pięciu... Nie. Jeszcze mówię. Jeszcze mówię, no? mówię. Jest box, jeden będzie ten, który już jest. Mm -hmm. Będzie w tym i będzie... Znaczy dot... wypraska tak to, Tak, tak. Wypraska mm -hmm. i druga wypraska, gdzie jest tylko pięciu. Mm -hmm. Natomiast jak zaraz po tym, jak to wyjdzie, darka pricing minie trochę czasu, wyjdzie boks z dziesięciu tych starczami. Będziesz mógł mm -hmm. sobie kupić mm -hmm. dwa boksy i To już ma fajną pozycję, bo Enforcerów tak, jest... Tak. jest więcej, niż z tego co ja kojarzę, niż tych, niż tych lutków. Albo... To, są, to są fajne modele. Mam jedno zastrzeżenie, że te hełmy wyglądają za Space marinowo i byłoby fajnie, jakby wymyślili coś bardziej unikalnego. Mm. Bo wygląda jak, jak Primarisowy albo Mark 4 hełm dla mnie. Z jednej strony fajnie no, okay. były jak wymyślili, z drugiej strony na jakieś estetyki działają, nie? Znaczy wiesz co, powiem ci. Co tak, jest dobre? Jakbym, i miał, na jakbym koncie. miał ten, wiesz co? Jakbym, miał ten, jakbym miał ten gang, yy, to bym każdemu dał gołą głowę po prostu. Tak, mhm. bo to... Od jakichś tam sierżantów, Space a tak Albo skonwertować gdzieś hełmy Dreda. Tak, tak jest z tymi. Z, ja, z więcej, ja bym bardziej wziął te głowy do riverów na przykład, żeby zrobić ich zupełnie innych, czy jakiś innych space marine'ów, żeby zrobić specjalistów. Ja wiesz co, ja bym zrobił to, co szwagier mówi, że z, z jakiejś innej firmy coś a dread spróbować, to, to jest z taką, jest... wiesz, że z odkrytą brodą, Jest nie? taka główka scouta space Marinowego, która ma <coughs> taki wizjer z wąskim mm -hmm. tym tym z i wystarczyłoby z green do, do sztukowej, żebym miał, wiesz, resztę mm -hmm. tutaj. No, no dobrze. Poza no tym tereny, tak? Kupa terenów, tak. W... Dlatego ten boks jest tak tani. Tak. jest prawie, tak... zaledwie prawie 900 zł. No tak, ale dostajesz terenu dużo. Znowu, mówiąc o realist... rzeczywistości. Znaczy, nie, GW... Sorry, ale spójrzmy, spójrzmy realistycznie na to. Masz zdjęcie terenu, tak? No. To są grube ściany, tak? To są bardzo solidne tereny, które można zestawiać, przestawiać. Nie są grube ściany, One są, modu grube, modu są, cztery, cztery, cztery, One są modułowe no. i tak dalej, ale. Weź sobie Sektor Mechanicus, na przykład yy, tereny, które wolumenowo wyglądają podobnie, mm -hmm. bo były Ale takie zestawy, nowe. a kosztują mniej. Te są nowe. No tak. I te działają na, na psychice, że to jest Zone Mortalis i wielu ludzi... Zone Mortalis w Worldzie kosztuje miliardy monet, a to kosztuje tylko pół miliarda monet. A wiesz, jak ludzie robią sobie mapy Zone Mortalis? No, drukują sobie. Klock, klocki LEGO 2, żeby tylko był wyznaczony korytarz, gdzie jest. Że nie musi ściana być nawet. Yy, ja bym tak nie grał. No, jest trochę za. Bagers, trochę za bardzo proksowanie, już nawet z tekturki, abyś sobie zrobił ścianę pełną, tak, to lekko tak. wygląda. Nie? Czyli po prostu, tak jak ja widziałem, że ludzie robią, tną sobie styrodur na takiej grubości, tak jak tam jest i po prostu sobie wycinają ścianki ze styroduru, a później sobie. No, już widziałem jednego takiego typa, który sobie na, wydrukował po prostu taki wzorek i naklejał go. I zamykał ten krem i to już wyglądało dużo wiesz, lepiej. Wiesz co, była no. taka firma, która robiła takie z, tektur z tekturki, yy, to się nazywało Science Fiction Hallways po prostu. Mm -hmm. I mogłeś sobie ustawiać takie, A, czy, tak, tak. czy do obcego, czy do ten. Widziałem, wiesz co, ktoś chyba też usiłował grać w Mortali Mortalis yy, tymi jakąś taką dziwną, zlepką map ze Space Hulk'a. W mhm. sensie, że korytarze były włożone... <śmiech> Założenie to, jak jest proszówka. jedno, Masz, muszą być i korytarze. I to wszystko, no. co, co, co musisz robić? Ja widziałem, jak kolej sobie, nie, co prawda, nie za Mortaliza, a Space Hulk'a robił i kupował sobie rury takie ściekowe, są no. kanalizacyjne, przecinał na górę i robił sobie z tego, wiesz, takie korytarz. wycinki na korytarzy. Tylko, że jeden korytarz, z tego co pamiętam, mu dwa miesiące zajęło zrobienie, nie? bo no. to też nie miał dużo czasu, no, ale robił. Eee... Wychodzą też Floor Tile Set, czyli Zestaw y, kafelków podłogowych. Tak. I tutaj jeden mam. Można wyłożyć w czy, czy, mówiłem, czy Ja już chyba jeszcze, jeszcze o tym chyba nie mówiłem. O tym, o tym że zrobili trochę bambuko ludzi z tym zestawem. Bo ten zestaw, jak był zawsze pokazywany z bliska, to wszystkie figurki stały na tych właśnie tilesach plastikowych. Mówisz o tym dużym pudle. O tym dużym pudle, tak. Zawsze... A de facto to jest tekturka w Kiltimie. To nie jest tekturka, właśnie. Zaraz do tego dojdę. Bo no. to nie jest nawet tekturka. Okay. To jest cerata. Uważaj. Błyszcząca jeszcze pewnie. Bar... Delikatnie. Ale bardzo wysokie, bardzo wysokiej jakości cerata, mhm. którą miałem ochotę nawet Spinowi zabrać. Że znaczy w sensie, powiedzmy, że zabieram, ale po prostu mu zabrać, bo na pewno nie będzie na tym grał, bo Kupił sobie 4 pudła tych tilesów. Mhm. E, natomiast co zrobili w konia? Ja jak zobaczyłem na początku ten zestaw, mówię, wow, tereny i wystarczająco dużo kafli, żeby zrobić stół 4x4. Za 900 zł biorę. Ale zaraz. A to wcale. Oto, a, otóż nie tym razem. Otóż nie tym razem i masz małą tackę, która jest chyba. Nawet nie dwie stopy, Ona ma 22 cale na 22 cale mhm. i to jest zwykła, nawet zmniejsza niż Kill, niż kill team, to jest zwykła ceratka, na której, na której te tereny, które masz w pudle, się zmniejszą i będzie ciasno, ale to nawet nie jest porządna gra w nekromundę. I to jest bardzo słabe, bo mhm. nigdzie przy obrazkach nie widziałem, że było zaznaczone, hej, hej, tu jest zajebista podłoga, ale ta podłoga jest available y, separately, jak to mówią, tak? O, dostępna, do, do, dostępna osobno, musisz się ją dokupić, a kurwa tania nie jest, bo 4 kafle kosztują ci chyba 200 złotych. No to pak ponad tysiaczek i grasz, jak like a Boss. Like a Boss. No taki, taki dobry entry point w hobby. Tak, entry level, nie? Myślę, że, tak, że, że na, na gwiazdkę każdy <coughs> dzieciak namówi rodzica albo kupi. Razem z Dark Pricingiem wychodzi Book of Ruin, to jest już trzecia książka w serii Book Of. Eee, książeczka, która wychodzi. Eee, ta książeczka, duża bóra, Właśnie w... z Gigiją Dobry. właśnie ostatnio sobie ją przeczytałem. The fluff to są zasady? To tutaj właśnie, trzy rzeczy, które mamy. Mamy Fluff i zasady do Corps Grinder Cults. Mamy zasady, czyli tak, jest tam dwie czy trzy, dwie, trzy, trzy strony do Corps Grinder Cults. Mamy z dwie czy trzy, trzy strony do Helot. Ym, gangs. To są gangi, które podeszły pod jakiegokolwiek boga i tam możecie sobie wybrać, pod jakiego boga podchodzicie. I fajna rzecz, że oni nie, bogowie nie są tutaj nazywani... Korn, Zinch, czy Nurgle, czy... Slanesz. O... Slanesz, z głowy, sorry. Ograniczyłem się do 13. roku życia i dlatego tak. <grym> Nazywani są na przykład God of Blood, God of Change, Power of, tam Lord of coś tam, Lord of Plague. Nie mają takiego bezpośredniego, bezpośredniej nazwy. I dodatkowo jest jeszcze dział poświęcony Gene stealer cult, czyli jak... Z... Zacząć swój gang jako Jean Steeler Cults, lub jak, jak zmienić swój istniejący gang na Jean Steeler Cults. I to jest bardzo fajna rzecz. Jeżeli gramy przeciwko Jean Steeler Cultowi w trakcie kampanii jakiejś, nie? i chcemy, żeby nasz gang się stał GSC, to mamy dwie rzeczy. Albo możemy uznać, że jeden z rannych, z, zranionych w walce wręcz gangersów zostaje zarażony. Możemy sobie po prostu o tym zdecydować. I zostaje zarażony kultem i po prostu co jakiś tam, tam co jakiś czas tam rzucamy na efekty tego. Lub możemy powiedzieć, hej, zaraź mnie. I przeciwnik musi się na to zgodzić i wtedy tak, tak. spluni na mnie swoją stylerową śliną i zaraź to mnie. Trochę jak antyszczepionkosy. Trochę tak. Dodatkowo mamy tam 18 misji. Aha, no czyli do tych wszystkich trzech gangów, typów gangów mamy zasady, jak one działają, jak się nazywają jednostki, jakie są statystyki, co możemy dorzucać do tych gangów, czy na przykład możemy demony wrzucać do helotów i do, no tak, do helotów, do, do helotów możemy demony, do cards możemy wrzucać, chyba nawet możemy sobie zrobić tego dżynestylera, możemy sobie tam wykreować e, itd tak tak Mamy 18 misji opisanych do kampanijnych takich single player. Mamy kilka misji multiplayer. I to wszystko jest przeplatane od czasu do czasu. Nagle jest, są strona dwie, gdzie jest jakaś postać, jakaś imienna postać, która nagle ma swój odrobinę, odrobinę swojego flafu. Jakiś fajny obrazek. O, tutaj na przykład Winston yy, ma właśnie jakiegoś gościa. Jork Slither. Tak, Jörg Koleś, który był tak pazerny i tak lubił grabić, że kiedyś przez przypadek zabił jakiegoś dziwnego typa, dotknął czegoś, włożył mu rękę w kieszeń dotknął czegoś zielonego. I następnego dnia stracił przytomność. Następ... Następnego dnia się Zielonego. obudził, następnego dnia się obudził, już miał całą lewą część, a po prostu zmutowaną i wchodzi teraz, stwierdził, że nie będzie się zamywał, że jest zmutowany, po prostu wykorzysta to jako zarobek i tam coś działa. Są... Ta, Pozytywne Tak, mieć jest, nożycie, ale... On jest zwycięzcą po prostu, on jest zwycięzcą. To się z 8 mace, ale... <śmiech> Więc mamy tam też takie właśnie postacie różne, postaci yy, imienne po prostu i to wszystko tak naprawdę i są jeszcze dodatkowe rzeczy, które możemy wykorzystywać w kampanii. Dla, jest to książka bezużyteczna dla kogoś, kto gra... Jest to książka no nie, no, Poczekaj, nie wiesz, no. przerwałeś mnie. Jest to książka <głos> <głos> bezużyteczna się. dla kogoś, kto nie chce grać w kampanię lub nie chce grać tymi trzema gangami. Nie musicie jej kupować. Natomiast jeżeli gracie w kampanię lub ktoś z, jesteście arbiterem w kampanii i chcecie prowadzić taką kampanię z tymi zasadami, to jak najbardziej warta polecenia, bo jest dużo rzeczy właśnie dla, dla prowadzenia kampanii. Do prowadzenia kampanii. Także nic. Naprawdę, naprawdę fajna rzecz. To no dobrze. Rzeczy, Teraz Blood Bowl. Tutaj mamy niedużo newsów. Po prostu jeden, że wyszła drużyna ogrów. Dobrze mówię? Ogrów. Ogrów. ogrów. ogrów. Czy w drużynie ludzi nie był przypadkiem bohater? Jeden Ogr... <śmiech> jest z... Jako taki heavy hitter. jako Nie, to jest, z... jak się nazywają, do, do wynajęcia z kogoś. Taki duży ogór, no. Uh -huh. OK. W każdym razie Fire Mountain Gutbusters, <God> <sighs> Rozbijacze bebechów z ognistej góry. Tak. Zetrą rywali w Astrogranit. <coughs> No spoko. Jak ktoś lubi Blood Bowl, to. Godbuster brzmi, jak wiesz, jakiś taki ultra pikantny caps. Trochę tak. A te groty są też od tego Timu, tak? Tak, wiesz co, bo groty się kręcą w koło Orkuch i właśnie w koło ogrów. Z mhm. tego co pamiętam w flafie fantasiekowym. Nie wiem, czy to się przekłada okay. na Blood Bowl, ale, ale tak było. To tyle, co mamy do powiedzenia. Znaczy jest jeszcze w Almanach 2019, tak? Dla tych, którzy chcą być na bieżąco. Z wynikami. Z... Dobrze. Kill Team jako kolejna gra pudełkowa i w sumie ostatnia, jaką będziemy omawiać w tym odcinku, wychodzi odpowiednik chapter approved mm -hmm. do Kill Teama. Nazywa się to Kill Team Annual 2019. Jest to książka, która zawiera wszystkie wartości punktowe, wszystkie z poprzedniego podręcznika z White Dwarfa, na przykład Krutów, którzy wyszli w White Dwarfie i Data Slate'y też zawiera ze wszystkimi statami. Mm -hmm. Zebrane w jednym miejscu wszystkie, które do i z Elite i z Commander'ów też są mm -hmm. zebrane w tym miejscu. Poza tym jest nowy Kill Team Battle Sisterek. który Masz. też będzie można sobie używać i ma zasady w tej książce. Czyli to są zasady, tak? W tym tak, momentu. jak mhm. najbardziej. Plus na przykład, jeżeli modele, które były w poprzedniej książce, dostały od tego czasu w 40 możliwość używania innych broni, mm -hmm. to Jest tutaj tak też dostają. Tak. Czyli na przykład intercesorów dawniej mógł mieć tylko Power Sword i Bolt Rifle, a teraz będzie mógł i Power Fista, i Thunder Hammer, i wszystko inne co. Czyli update było wszystkich, wszystko, co wyszło do tej pory, Dokładnie gdzieś tam tak. jakieś Dokładnie aktualizacje. Tak. I y <coughs> Chaos Space Marines też mogą już nie tylko Heavy i czy Missile Launcher, ale też inne bronie brać, jako Heavy. E, więc no jest to taki, jak ktoś gra w Kiltima, to jest to dobre. Także tak, no kto chce grać Cze, w Kiltima? Dobrze, grać w Kiltima kto to jest to przydatna rzecz. E, zaopatrzę się w to, ale zaopatrzę się w to w e, przyszłym roku? Nie, w no, przyszłym. Bo jeszcze mam do zaopatrzenia się mm, Elite. Komanderów sobie kupiłem w tym roku, ale jeszcze Elite sobie kupię? Ja mam, no nie musisz kupować. Ale, ale chcę mieć, po prostu. Po całych, chęć chęć Kumam, tak, Kumam, to też taką. No i tak, tego Aniwala też na pewno sobie kupię Z czasem, mi, trochę pewnie jak mi Warcraft przejdzie To wtedy może bardziej wrócę do Kill Team'a tak? Znaczy, Aniwala na pewno ja będę kupował Bo... Tak jak Ty mówisz, bo chcę Bo chcę mieć, no poza tym nie będę grał tylko z Tobą Więc będę miał trochę więcej możliwości grania I dobrze byłoby być na czasie Chociaż jeden się przyda, nie, jakbyśmy chcieli grać ty, ty co też mógłbyś wrócić do Kill trochę. Mm. Nie wiem czy będziesz miał ochotę. No, więc Modele możesz to... dobrać w tym momencie i wystawić, nie musisz nic zabalowować. Tak, tak, wiesz co, okay. bo mam, mam tych i mam zwykłych moich... Znaczy, mam zwykłych Nightlord'ów i mam, mam jeszcze tych... Plagusów. Yy, plagusów mam, no. Więc A Death Guard to jest jeden z silniejszych w tym Ja no, no bo jak z wami grałem zazwyczaj w, te, w tego nowego no, Kill Możemy cię wymanewrować, ale jesteś nie do zajebania, że no, tak powiem. No ciężko ubić. No. Także tak. No Chyba, fajnie. że dobrze zaczniemy rzucać injury role. No, tak. I co? I mamy troszkę zajawkę, co będzie dawał z team y Systerec. No i mamy na przykład taktykę za dwa command pointy, którą stosujemy na model strzelający stormbolterem. Zmieniamy ap tego stormboltera na minus 2 i damy 3 na 2. Poświęcone bolty. Poza tym można przerzucać advance i szarże e, Repentii, które są w 6 calach od Repentia Superior. I po prostu biczykiem je pogania, tak? Rzeczy do jasnej cholery co tu jeszcze robicie? Tak. Aha, no i tak, e, co będzie jeszcze? Crut e, Mercenary z Chaos Demons do Kiltima e, z Rock Tradera też są po książce plus nowe zasady. Eee, wszyscy eksplorerzy z Blackstone Fortress mm -hmm. Zasady do Kiltima to fajnie na dobrze. pewno część miała ale teraz będą mieli wszyscy to fajnie bo tam jest super modele są. I nawet ten mm -hmm. Ambul też będzie miał rulce do Kiltima Ambul, ok nie Ambot bo Ambot już miał no to fajnie bo cały Blackstone Fortress w wchodzi w tym momencie do Kiltima, super tak no i można Kolejny powód team, dla którego chciałbym mogę chcieć kupić ten model Team Krutów może być prowadzony przez tego kruta z Blackstone Fortress Mam go. Do sororitas można dorzucić Tadeusza Purifiera. I to I wszystko jest albo? Tak. No super, to muszę to kupić, bo mam krótów od cholery i mam tego kruta z Blackstone Fortress, więc mogę sobie spokojnie go wynająć, powiem, czy wynająć, wykorzystać do tego. Także tak, to tyle jeśli chodzi o Kill Team. No i została nam garstka newsów na koniec, które nie dopasowywały się do innych kategorii. Bo wiemy przede wszystkim paint handle można teraz kupić w pięciu paku. I w kolorze czerwonym. Nie? Albo w kolorze czerwonym, który jest troszkę droższy. Jest droższy? Ponoć tak. Nie, miał być takiej sam, taki, taki samej cenie. To mówię chyba Chrysm, że czerwony jest troszkę droższy. Tylko tak. Tak. No z Redyst. Tak, tak, no po to jest to zrobione, taki dowcip, nie? Szybciej wyciągać Ci pieniądze z. <laughs> tak, bo jest droższy. Wam tak. Kupiłem sobie to kiedyś jedno, jeszcze czarne. Też mam. No, przydatne. Eee, użyłem do Gracji. Tak? Ja cały czas korzystam. Ja też. Nie lubię malować modelu, którego nie trzymam w palcach. Dziwne jesteś. Źle mi siedzi. Źle. <gryt> <gryt> ale Krys... musi mieć szpagier. nam w ale jego nie wkładamy tam w hemoroid. Że <gryt> ci <Gryt> źle siedzi. Gawkę ruszy. Gawkę basta. Po prostu to, to nie dla mnie jest. Nie no spoko, jakaś... preferencja. Ma. Jak chcesz, to kupię od Ciebie. jeden. Okay. 60 <grym> to jest Z autografem. Było się sprzymacane, ale, ale nie wkładać go tam. No właśnie. Tak, i dlatego. No, to no właśnie, dany, to by się... dalej, Oficjalny citadelowy pomost do malowania sprayem. Wiecie, ile on kosztuje? No. 75 zł Czyli więcej <śmiech> niż można, listwa. Można swój domowy zrobić za 750. Nawet I nie, a po taniej, tak. Wystarczy, I jeżdżę, że. Taka staromycy dyszlistwa. Słuchajcie, roku. jakbyście się zastanawiali... Wystarczy, wystarczy, Nawet nie musisz być takim. Wystarczy, bo pomysł z tego jest dobry, że wkładasz model między gumki. I to jest naprawdę świetny pomysł. A mi się już nie, po... już w tym momencie mi się nie podoba. Wiesz czemu? No, bo kupiłem go... się siebie. Podstawki też się maluję jakimś kolorem i w ten sposób. Ale później. No, Okej. Okay, nie samika ci pokładę tam, gdzie to jest za. True, ciebie, true, true, true, true. Masz rację tutaj. No ale powiedzmy, sam. Jak chcecie zrobić to tanio, to już wam mówię, jak zrobić taki stick tani. Gdzieś w kastoramie, albo nawet idźcie do komórki na pewno gdzieś w komórce garażu znajdziecie, jakąś deseczkę najlepiej boazeryjną albo listę podłogową. Czekaj, Poczekaj, czekaj, czekaj. Czekaj. Nie, nie, bo to żeby było to lekkie i. wiesz. Nakupcie gumek, bo zwykłe gumki i recepturki możecie kupić na paczkę w jakimś Selgrosie, jakimś lerwa i będzie tego, będziecie mieli 100 gumek, bo już macie je w domu. albo macie po prostu ich w domu od cholery i po prostu ponaciągajcie je, jedna obok drugiej i po prostu między to wkładajcie model. Koniec. Bo to, to, to, ta listwa jest o tyle kiepska, że ja nie widzę tam malowania metalowego modelu. Odwrócę to i, i ten to model nie ja padnie. Strony, no? Po prostu mi padnie. Plastikowy jak najbardziej, super. Fajnie, że GW wyszło z czymś takim? No i GW y, po jedynych... G, ile? Trzech latach? I, jak, do... jak dawno temu wyszły buteleczki z włoszami, które są wyższe? No, dwa lata temu, 2-3 no. lata temu. Skapnęli się i zrobili podstawek do tego, żeby to nie spadało. Ale GW jest zawsze takie rychliwe, że inne firmy szybko jakiś patent wprowadzają. Ktoś bardzo dobrze powiedział, że jak zamawiacie czasami pizzę, zależy oczywiście z której pizzeria, ale jest biesiadowa na przykład. To są te takie... <śmiech> trójnogi, które potrzymują się pudel, żeby pudełko się nie zgniatło i nie dotykało składników pizzy. A to nie chodzi o... Jak odwrócisz ten trójnóg do góry nogami, to taki standardowy wzór tego trójnoga ma idealną średnicę, żeby wstawić to w butelę. A to nie, o, nie chodzi o rozmiar pizzy? Przy mniejszej pizzy to się tak nie zapada. E, zależy. Zamawiałem średnie pizze, które też tu miały. Aha, okay. A bo może sta a, bo jak stakują pizza na pizzę. pizzy, pizzy na przykład, Tak, tak, tak, jest? tak. Bo jak stakują jedna pizza na drugą. No, to może, się może już przyciskać, tak. tak. Okay, okay. Więc jeżeli chcecie potaniosić i przy okazji smacznie coś zjeść, to zamówcie pizzę z jakiejś pizzerii, gdzie dają coś takiego i też masz... No bo kupcie e trochę blu-taku, jak macie dużo malować, włosze, po prostu trochę kapkę. ser, szynka, pomidory i to takie plastikowe gówno. Ty, ale jakby zrobić pomysł? Musimy to przetestować któregoś razu. Zamówimy pizzę i napiszemy, żeby w tym specjalnych notatkach. Ej, dorzućcie mi 10 tych stojaszków pod środek kartonu. I zobaczymy czy nam dadzą, wtedy będziemy mieli. trochę. To no, trzeba dopłacić, 50% no, za dostawcy, dostawcy, dostawcy dopłacisz. Nie. Yy, tak, coś. Wiecznie jeszcze. wybrany? Podstawy do już był. No tak, został wybrany zwycięzca everchosen Z tego co wiem, to, to miało być taki konkurs oddolny dla tych, którzy nie startują w Golden Demonie, a może trochę mniejszego skilla mają i żeby mogli się pokazać. No nie wiem, no dla mnie to ten koleś mógłby na Golden Demona jechać, szczerze mówiąc. Więc... No, z... Ładnie jest zrobiony ten wampir. No jest jak jest, tak? No, okej, okay. Tutaj bardzo ładny ogrod Taumaturcz Fajnie pomalowany, To jest chyba drugi miejsce, tak? I Lord Plug. No, ok. We, we, we Wersjał razem wygrał. No i duży news w sumie, duży i mały jednocześnie, e, game, Games Workshop wraca do Warhammera fantasy pod nazwą Warhammer the Old World, czyli Stary Świat. Będzie to y, dla Age of Sigmar tym, czym dla 40 jest herezja kolusa, czyli możliwość pogrania sobie w system pokrewny poniekąd, y, odbywający się w tym samym uniwersum, ale dużo wcześniej. Yy, czyli no, dokładnie to co chyba jest.. się? Wracamy do starego świata. Do 31 yy, milenium. Tak, jeżeli dobrze zrozumiałem, yy, bo tu jest na razie mało faktów znanych, fakty są takie, że dopiero zaczęli pracę nad tym i yy, co najmniej 3 lata potrwa, zanim cokolwiek zobaczymy namacalnego Jeżeli dobrze zrozumiałem, w której zajawce, nie wiem, czy to było w Stonkaście, czy mm. to było na, na Warhammer Community, czy na Facebooku że i podstawki kwadratowe i okrągłe będą używalne w tym. Po prostu będą treje i będą treje, gdzie możesz kwadraty wstawiać i będą treje, gdzie możesz okrągłe wstawiać. Tak jak były do lotra treje. do lotra treje były takie, że tylko mogłeś okrągłe wstawiać, ale jeśli zrobią puste i będziesz mógł po prostu poustawiać okrągłe modele i niezależne jest aż tak dobrze. Na przykład jeśli tylko front będzie musiał być od odpowiedniego rozmiaru. Bo widzisz, okrągłe podstawki są szersze niż kwadratowe tego samego rozmiaru. Troszkę tak. Ne? Mniej się zmieści, więc jeżeli będziesz mógł na przykład kwadratowych postawiać jeden obok drugiego, tak jak się stawiało w Fantaziaku, a okrągłych jeden, wiesz, na zmianę, tak wiesz. Na... Po prostu z przerwami. wiesz, z... Co? wiesz co? zawsze mogą dostosować rozmiar tych kwadratowych pod okrągłe. Mogą to do... uzupełnić. No, bo, z... tak, bo pewnie będą i tak puszczać nowy baczny. Po, no, masz tej po prostu podstawek o określonym wymiarze, który ma określoną liczbę, liczbę łundów. I jeden model, który tam tu sobie to No to co Wicu mówi? Mogą zrobić po prostu, że 25 to jest maksymalny rozmiar podstawka, i czy jest okrągły, czy kwadratowy. Nie za... Tak samo będzie stał na tej tarczy. I w ten sposób wtedy wydadzą sobie od nowa tacki, wydadzą sobie od nowa wszystko. Będziesz musiał kupić a jest, od nich. a jest masa ludzi, którzy będą, będą chcieli. to, Będą zrobiłem 28 mm, może z tą podstawki 28 mm się workale pojawiły, bo może. były. Bo chyba, były. wiesz, chyba że zrobią takich zresztą fantazjaku chyba było w tym starym, że, że piechota jest na kwadratowych. Ktoś mnie pewnie sprostuje w komentarzach, ale wydaje mi się, że te takie, nie wiem, rydwany czy coś, to one były na tych eliptycznych, nie, czy nie? Nie. nie. Też na Kwadrat. duże... Nawet mam jeszcze okay. dwa takie duże kwadraty spod Arak Spidera. Okej, okay. dobra. zostałem. Po jakimś czasie, że teraz funkcjonowało. No skapnali się po pierwsze, skapniali się, że no duży, <śmiech> reakcja fanów była na to takie sieknięcie toporem i wprowadzenie jej przez Sigma, bo gdyby nie wiem, wprowadzili Sigmara, ale nie ubili fantazjaka tak no. radykalnie, to może, może mniej ludzi by było wkurzonych na tę sytuację. W każdym razie na z, mnie zobaczyli, wszystkie. że Total Warry się sprzedają dobrze tak, i inne gierki, tak, które się, są osadzone w całym Świecie. No i wracają do tego, sobie na dobre czy na złe zobaczymy. I wiesz co, I pewnie, zobaczyli. pewnie zobaczyli też, że te wszystkie systemy typu Kings of mm. y War, Night Age. Tak Age, że tam się kręci, a jak się kręci, to znaczy, że tam jest hajs. No. No. Po co nam na mają zabierać highs? wróćcie do nas. Dlaczego was, w tej niszy nas nie ma? Wróćcie do nas. No. no i dobrze. No. I to w sumie tyle, jeśli chodzi o newsy. Chyba, że jeszcze omówimy sobie to co dzisiaj zostało rano wrzucone na Warhammer Community. Możemy, możemy, jak najbardziej. Warhammer 40 000 Open Day to pewnie nie są wszystkie newsy z Open Day, które będą. Eee... Ale to co wiemy, że mamy. Mamy stan roku na roku. godzinę pierwszą BM, czyli 13 w UK. Eee, więcej Psychic Awakening, co my tu mamy. Jeszcze więcej osób się budzi. Eee, kolejne <śmiech> książki w styczniu, lutym i marcu będą odpowiednio. Eee, Ritual of the End. Rytuał Potępionych, to pewnie, pff, kto wie, może zasady Lost and Damned? Czyli mogłyby być, tak mogłyby być jakieś dwie, jakby wydali... No to to... z dużą pompą bym musiał wejść. Możliwe. Ja Potem mamy The Greater Good, no to, to dosyć oczywiste, o kim nie. będzie ta książka. Nie, czekaj, Orka. Tak, no i Saga of the Beast i może właśnie Saga of the Beast będzie Orka, że nie wiem. Gansworth jest nowym wcieleniem Beast, tak? Może być, że to jest po prostu kolejny Beast i tyle. Może być, może być. Albo Space Wolves. Ale i to będzie właśnie Beast... Saga, nie? Saga to jest opowiedź. I wyjadą z Limanem Razem. To mogłoby potwierdzać orki i wilki w boksie. Tak. Beast jako Beast Rises, tutaj jest kolejny gazgul, Asaga of Beast. I jeden raz napierdzielający mm. się z jakby To niby było jakby był zwolfniony Liman No mm. jest ta plota. Już długo to twarzy jest sam Guliman dla Loyalistów. Jest, tak? jest ciągle ta plota, że miał raz podobno wyjść w dwóch wersjach. Właśnie jako Wilkołak, i jako taki siwy raz mm. Odym. Odyn, siwy oka, Który się pojedynkował straszliwie tam w oku terroru, czy coś z dużymi siłami. Zresztą fajnie by zobaczyć, yy, tak jak Cypher, Cypher jest trochę, że ma tą zbroję, co ma z herezji, tylko taką przetyraną, że musiał ją sobie wkleić. Bo tam gdzieś tam Tak, ta, ta, ta, ta ta, że to. ma uzupełnienie z jakiegoś, nie wiem, Lorda Chaosu, z <coughs> gacie na przykład. No dobra, o Cicerkach mamy zajawkę, że troszkę wcześniej, bo na początku 2020 będą kolejne modele. No i jest pokazany model yy, Triumf Świętej Katarzyny. I to jest taka procesja pogrzebowa w sumie. Tak, mają trumny i idą wokół trumny i dużo cherubinów lata... Wygląda to jak command squad trochę. Jest ta czempionka jakby z przodu z mieczem, tak jak pani no. z pizzą, yy, tutaj jest... Yy, no, kadzielnicy <kłysy> Tak, tak, tak. Kielich, który płonie. No są takie drinki, nie? Tak. Dziewczyny się lubią bawić. No i tak, Repentie... Też omawialiśmy z siostry repenti Tak. A, no o, i... O, dobra. Kult Mechanicus y, będzie latał. Latał No bez... i mamy Ornitopter, właściwie Archeopter, tak? Coś nazywa? Archeopter, tak. Podoba mi się, w do poduszkowców mechanikum to mi się podoba. więc fajnie powiedział, że to mu się kojarzy z Vioną, bo w Biunie też były ornitoptery A tak w ogóle to też y, mocno się odwołuje przez to, że te skrzydła są takie, jak u nietoperza, tak? w y, Błony. To się odwołuje bardzo do projektu Machiny Latającej Da Vinci'ego. Tak. Też spoko. Fajny latacz. Gdybym miał armię mechaników, bardzo bym się tym jadał. Wiesz, wiesz, jakie mam zastrzeżenie do Mechanikum trochę? Hmm. Mam wrażenie, że poza kolorystyką i tym, że wszystko ma stabery zamiast bolterów, oni jakoś tak nie... Mam wrażenie, że każdy pojazd jest troszeczkę jakby... One są niespójne, może stylistycznie? Zaryzykuję takie znaczy stwierdzenie. Masz, masz pojedyncze okay. elementy, które są tak, takie tak, tak, same. Tak, tak, tak. jakieś, okna. Ale nie, nie ma czegoś takiego, co by je tak, wiesz, bo na przykład wszystkie, wspinane, wszystkie tak. wiesz, wszystkie smarizowe yy, są takie ciaste. Tak? U Tau są z kolei takie obłe. U mhm. Orków są, wszystko jest nitowane i na gumie do rzucia i na gumkach receturka się mhm. trzyma. Fuh. Może, no może coś tu jest, że faktycznie malowanie i kalkomanie to kleją bardziej niż same kształty, tak? No, no właśnie no, ale nadal są ok. Tak. No. Do aeronautiki Imperialis yy, yy, latający... Z się może no bomber, orkowy bomer wyjdzie. Tak. Po prostu kolejny latacz, yy, duży, wielki samolot z dwoma, yy, dwoma albo trzema chyba yy, bombami tak. sterowanymi przez groty. E, <kluzny> tak jest. Okej. Okay. Z najnowszych wiadomości, yy, bo właśnie maila dostałem od GW, yy, przysłali mi ciekawostkę. Chapter... Breaking, news, breaking news: Breaking news: Chapter Approved i Monitorum Field Manual będzie w Warlord Edition, w którym dodatkowo dostaniemy oczywiście dwie książki, dostaniemy karty Strategem Cards i Open War, coś tam, Mission Generator Cards, dwa trackery do wundów i zestaw Mission Cards, czyli te wszystkie misje, które mamy w kodą, będziemy mieli na kartę, będziemy mogli sobie położyć albo wylosować. No i dostaniemy taką tabelkę, ten kartę do tego, do wyciągania, do spisywania swojej armii, której nikt nie używa pewnie. To będzie kosztowało na stronie 250 zł. <coughs> Blood of Baal wyjdzie nowy Sarking Awakening, już jest pokazana okładka, który przyjdzie i teraz już można go preorderować. Nie wiem, czy to już było wcześniej powiedziane. Można go preorderować za jedyne 250 zł. Ja, Ale no... Collector's Edition to jest, nie? I jakaś nowelka tam z tym, z Mephistone jeszcze idzie, nie? Tak, tak, z tym, z tak, tak, tak, tak, tak, e, tak. Idzie jeszcze um, Darkness in, blood, in the Blood, e, i to jest Imperium Nihilus, Blood Angels e, walczą właśnie ze swoimi naj, największymi wadami, i to jest niesamowicie duży mm, ekskluzyw bo to jest limitowana edycja box, wielki dostajemy za jedyne 425 zł, ale dostajemy naprawdę dużo rzeczy, bo dostajemy książkę w ładnym wydaniu, <śmiech> dostajemy klepsydrę, jakąś grafikę, śmieszną metalową miarkę, notes chyba, tak z, z tego co tutaj rozumiem. E, czekaj, notes. Na... Tak, the story, e... Blood Angels Journal, e, materiałową torebkę na kostki. E, Printmark, metalową, metalową zakładkę. To nie jest miarka, to jest zakładka. Eee, trzy monety jakieś dostaniemy i metalową przypinkę. Także 425 złotych, no się e, portfele i sypcie w stronę GW. Dodatkowo wyjdzie jeszcze opowiadanie Mephiston, City of Light. Eee, wyjdzie, wiadomo, się dwa opowiadania ze serii Warhammer Horror. Są bardzo fajne, bo tam te, które mam na razie, czytam. Spoko, są te opowiadania. Fajne, inny, inny twist, to po prostu horrorowaty. Ale powiem szczerze, że Czytałem parę horrorów i w niektórych, czy parę horrorów nie ze świata 40 i tam się potrafiłem trochę, wiecie, mieć takiego dziwnego uczucia, że nie wiem, co się stanie. Tutaj właściwie cały czas wiem, co się stanie, więc te horrory są dosyć słabe, ale no, fajnie się to czyta. Znaczy, sam setting już jest taki, że no... Nie horrorowaty, nie? Znaczy nie, no sam setting czterdziestkowy, ja bym powiedział, że właśnie jest no to, że wiesz, jakieś demony ci z piekła wychodzą i próbują, wiesz... Ty jesteś gwardzistą, który dostał pancerz z tektury i latarkę. Hmm. I nagle ci z warpu wypada jakiś, wiesz, wielki demon ze skrzydłami i stwierdza, że okej, dzisiaj będę żywił się twoim. Dobra, powiem ci jedno. W porównaniu do tych opowiadań, które są w tym Malediction, z którym razie czytam, to bardziej mnie... Po angielsku jest takie słowo, że made me unease, tak? Unnerving. Tak. Było bardziej opowiadanie w Whitewarfie. Było opowiadanie w Whitewarfie, w którym koleś jest jakąś skrybą w... Będę je tłumaczył zresztą, bo już zacząłem tłumaczyć jest jakimś skrybą i on po prostu stracił żonę i dziecko, Aha. córkę chyba i po prostu duchy tej żony pojawiają się y, gdzieś tam i, cór... mu święta. I coś tam to się to dzieje, bo prostu już to... nie chcę zdradzać, nie? To to opowiadanie z White Wolfa bardziej mnie tak, wiesz, no. No, dziwnie mi się to zrobiło. Ci pod skórę Tak, tak. Niż, niż te opowiadania, które tam są. No, tak że... no, wiesz, że, słuchaj, jak to, jak to z prozą, nie? Będziesz miał na pewno lepsze i gorsze. Dokładnie, dokładnie. No dobrze, to chyba wszystko na dzisiaj, nie? Panowie. Tak jest. Wygląda na to, że tematy nam się skończyły. Zwłaszcza, że dzisiejszy odcinek sponsoruje literka Z jak zatkany nos i, I literka B jak... jak choroba. Literka B i W jak mogę, wyczerpana bateria. Mogę, mogę potwierdzić, że chłopaki wyglądają, by mieli za chwilę umrzeć. Obaj. <śmiech> tak to jest posiadać dwójkę dzieci. Niedługo się dowiesz jak to jest. <śmiech> no, mnie, mnie było wesławił Nurgiel dzisiaj. Więc moi drodzy, ja prosiłbym was wszystkich w komentarzach pod tym odcinkiem dajcie nam pomysły na tematy, a je opracujemy i jeżeli nam się spodobałem, podejdą nam pod naszą stylistykę i na to, co chcemy robić, opracujemy je i zrobimy następny odcinek już z tematem. No chyba, że my wcześniej wpadniemy na jakiś temat i będziemy coś omawiać. Może GW nam rzuci coś, co nas... Może nas nam coś rzuci i coś ciekawego, co będziemy chcieli. Będziemy chcieli zagłębić się, zagłębić. się w coś. Także... Na dzisiaj odcinek krótszy niż pewnie Was przyzwyczailiśmy. Mniej mięsisty, ale mam nadzieję, że wystarczająco dobry i równie dobry jak poprzednie. Do wieczornego malowania. Dokładnie. Żegna się z Wami Zigi, Vincent i Szwagier. Na razie.